Kochani bracia i siostry, będziemy rozpoczynać w tej formie nasze zgromadzenie. Mam nadzieję, że zdążyliście się już przywitać ze sobą i jesteśmy gotowi, by zajrzeć w to zwierciadło Boże, w Jego Słowo, które objawia nam prawdę o Bogu, prawdę o nas samych. I jesteśmy gotowi, by modlić się, by wywyższać naszego Boga. Zachęcam do tego, byśmy z uwagą, z szczerym zaangażowaniem brali udział w tym wszystkim, co przed nami. Jeśli macie, a mam nadzieję, że macie, widzę, że niektórzy już nawet otworzyli Boże Słowo, to odnajdźmy list do Kolosan, pierwszy rozdział i przeczytamy... Kilka wierszy z pierwszego rozdziału listu do Kolosan. Jak w wielu swoich listach, taki w tym apostoł Paweł rozpoczyna od uwielbienia Boga, od dziękowania Bogu za Jego łaskę, jaką obdarzył nas w Jezusie Chrystusie, a tutaj w trzecim wierszu mówi, że dziękuję Bogu i Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa, zawsze modląc się za Kolosan. A więc Paweł rozpoczyna ten list dziękując naszemu Bogu, Ojcu naszego Pana Jezusa w modlitwie, za kolosam. Za ich wiarę, za ich wytrwałość w Słowie Ewangelii, za ich miłość, którą mają do siebie wzajemnie i do wszystkich świętych, za ich postępowanie w prawdzie Ewangelii. Nie tylko byli słuchaczami ale byli też wykonawcami Słowa Bożego. I za to wszystko Paweł dziękuję Bogu. W dwunastym wierszu dalej dziękuję, dziękuję Ojcu, który nas uczynił zdolnymi do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości. Bóg w Jezusie Chrystusie uczynił tych wszystkich, którzy wierzą w Jezusa jako swego Pana, którzy poddają Mu pod Jego władzę swoje życie, uczynił zdolnymi do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości. Jakież to jest dziedzictwo? Czym Bóg obdarzył nas w Jezusie Chrystusie jako swoich dziedziców? Czytamy w innym miejscu, że obdarzył nas wszelkim błogosławieństwem niebios. Wszelkim bogactwem niebios. Bóg Powołując nas do życia w Jezusie Chrystusie, uzdalniając nas do uczestnictwa w dziedzictwie, obdarzył nas wszelkim błogosławieństwem niebios. Nie, nie zaskąpił nam niczego w swej hojności, dał nam wszystko, czego sam jest stwórcą i, i czego jest źródłem, co jest radością i życiem niebios. W następnych wierszach pokrótce Paweł opisuje to dziedzictwo świętych w światłości. I to słowo światłość też jest znamienne. Widzimy ją to słowo w listach Pawła, w listach Jana jako przeciwieństwo ciemności i królestwa ciemności, domeny zła, domeny grzechu, domeny władzy szatana. To jest ciemność, to jest królestwo ciemności. My natomiast jesteśmy uczestnikami światłości w Jezusie Chrystusie. Pierwszy 13 mówi, że on wyrwał nas z władzy ciemności, spod władzy ciemności, spod panowania ciemności. Człowiek nieodrodzony z Ducha Świętego znajduje się pod władzą ciemności. Bóg w Jezusie Chrystusie wyrwał nas spod władzy ciemności i przeniósł do Królestwa swojego umiłowanego Syna. I to jest Królestwo Światłości, jak mówi nam XII wiersz. Królestwo Pana Jezusa Chrystusa jest Królestwem Światłości, która jest obrazem dobra, sprawiedliwości, świętości, czystości. O tym mówi światłość, przeciwieństwo ciemności, zła, grzechu, nieprawości. Bóg wyrwał nas z tego królestwa ciemności i przeniósł do królestwa swojego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie przez Jego krew. Zostaliśmy wykupieni spod władzy ciemności przez przelanie krwi Pana Jezusa Chrystusa na drzewie Golgoty. Mamy odpuszczenie grzechów. Nasze długi wobec Boga zostały zmazane, usunięte. Stoimy przed Nim bez żadnych długów za to zło, którego się dopuściliśmy. Stoimy przed Nim jak umiłowani synowie. Siostry też jak synowie stoją. Bo tu jest mowa o dziedzictwie, tak? Zarówno bracia, jak i siostry są synami w Jezusie Chrystusie. W sensie dziedzictwa wszystkiego, co jest nam darowane w Jezusie. Więc kiedy Biblia mówi o usynowieniu, a nie u, o ucórkowieniu, jeśli takie słowo może w ogóle istnieje, to rozumiecie, siostry, że wy też. Taki sam udział mamy wszyscy, bracia i siostry, w Jezusie Chrystusie. Wszyscy dostąpiliśmy usynowienia w Nim. Już nie stoimy jako dłużnicy, brudni, grzeszni, winni, ale stoimy jako synowie Boży Czyści, sprawiedliwi, przeodziani w szatę sprawiedliwości naszego Pana Jezusa Chrystusa, odkupieni od zła, od grzechu, od nieprawości przez Jego krew, grzechy przebaczone. I dalej Paweł przechodzi do opisu tego, który jest źródłem naszego dziedzictwa, który jest sprawcą, Naszej wiary, sprawcą naszego zbawienia, który jest tym, dla którego tutaj jesteśmy, w którego imieniu jesteśmy, w którego imieniu za chwilę będziemy śpiewać, modlić się, wywyższać Boga, przystępować do Jego obecności. On, Jezus Chrystus jest obrazem niewidzialnego Boga. Pomyślmy o tym. Jak wygląda obraz niewidzialnego? Obraz ziemski, jakikolwiek ktoś by namalował, jest obrazem rzeczy widzialnych. Jezus jest obrazem niewidzialnego Boga. Dosłownie dokładnym odzwierciedleniem. Dokładnym odzwierciedleniem. Oczywiście nie chodzi tutaj o sprawy widzialne, nie chodzi tutaj o sprawy materialne, fizyczne. Bóg jest duchem. Nie ma kształtu, nie ma twarzy, uszu, oczu, chociaż czasami Biblia posługuje się takimi właśnie wyrażeniami opisując Boga. Kiedy czytamy, że On jest obrazem Boga niewidzialnego, to znaczy, że w Nim oglądamy Boga. Jest dokładnym odzwierciedleniem Boga. Kiedy słyszymy Słowa Jezusa, słyszymy Słowa Boga. Kiedy oglądamy sposób, czytamy o tym, jak Jezus traktował ludzi, jak, jak się interesował ludźmi, jak współczuł ludziom, jak pomagał ludziom, to widzimy Boga tak właśnie, Bóg traktuje człowieka, tak właśnie Bóg troszczy się o człowieka, tak Bóg miłuje człowieka. On jest obrazem Boga, w Jezusie oglądamy Boga, niewidzialnego Boga możemy zobaczyć w Bożym Synu, w Bogu, który stał się człowiekiem. On jest pierworodnym całego stworzenia. To nie oznacza, że jest pierwszym stworzonym, jak Świadkowie Jehowy i im podobni błędnie interpretują to, znaczy, to słowa, ale jest źródłem wszystkiego, jest pierworodnym w znaczeniu, jest tym, który dał wszelkiemu stworzeniu istnienie i jest ponad całym stworzeniem. Pierworództwo Jezusa oznacza Jego pozycję, Pierwszego. Ponad wszystkim. Ponad całym stworzeniem. Zresztą następny wiersz wyjaśnia, jakie jest znaczenie jego pierworództwa. Gdyż, to słowo, gdyż, jest słowem, które łączy wiersz 15 i wyjaśnia znaczenie jego bycia pierworodnym. Gdyż w nim zostało stworzone wszystko. Wszystko. W niebiosach. I na ziemi. W tamtym czasie to było to, to, to wyrażenie niebiosa i ziemia, to znaczy wszystko, co istnieje. I w nim zostało stworzone wszystko. W niebiosach i na ziemi. Rzeczy widzialne i niewidzialne. To, co fizyczne, materialne i to wszystko, co duchowe. Czy to trony, czy panowania, czy władzę, zwierzchności. Wszystko przez Niego i dla Niego jest stworzone. Wszystko jest stworzone przez Jezusa i wszystko istnieje dla Jezusa. Wszystko. Rzeczy widzialne i niewidzialne. Materialne i duchowe. Wszystko. On jest stwórcą wszystkich rzeczy i wszystko dla Niego istnieje. On jest przed wszystkim. Jest pierwszy przed wszystkim. Zanim cokolwiek powstało, On jest. Nie tylko zanim Abraham był, zanim świat powstał. On jest. On jest wiecznym Ja jestem. Tak jak Ojciec, jak Duch, taki Syn. Ja jestem. On jest przed wszystkim i wszystko w nim razem zaistniało. To On jest tym, który wszystko powołał do istnienia. List do Hebrajczyków też o tym szczegółowo mówi w pierwszym rozdziale. Mocą Jego słowa powstało wszystko, co powstało, i on mocą tego słowa utrzymuje wszystko w istnieniu. On jest głową ciała. Kościoła. On jest początkiem. On jest tym właśnie źródłem wszystkiego, początkiem wszystkiego. Pierworodnym z umarłych, aby sam we wszystkim był pierwszy. Kochani, dzisiaj, jak na każdym naszym zgromadzeniu, mam nadzieję, że pragnieniem każdego z naszych serc jest rozgłaszanie tego, jest uświadamianie tego, nam samym i sobie wzajemnie i jakimkolwiek duchowym istotom, które nas tutaj obserwują i z nami uczestniczą w tym, co tu robimy. Pierwszeństwo Jezusa Chrystusa w życiu każdego z nas, w życiu Kościoła, we wszystkim. Jezus Chrystus ponad wszystko, gdyż Bóg miał upodobanie, aby w Nim zamieszkała cała pełnia. Czy czegoś nie ma w Jezusie? Czy czegoś brak Jezusowi? Czy Jezus jest w jakikolwiek sposób mniejszy od Boga, który jest wszystkim we wszystkim? Nie, czytamy tutaj, w Nim zamieszkała cała pełnia. A w dalszej części tego listu Paweł mówi, cała pełnia boskości. Wszystko, kim Bóg jest, to wszystko jest w całej pełni w Jezusie Chrystusie. Kiedy na naszych ustach bierzemy imię Jezusa, czcimy Boga, nie czcimy stworzenia, nie czcimy jakiegoś mniejszego, pomniejszego Boga, ale czcimy Tego, który w całej pełni jest Bogiem. I niechaj Boży Duch Święty pomoże nam dzisiaj czynić to w duchu i w prawdzie, w szczerości serc i w doświadczaniu tej radości, Uczestnictwa w dziedzictwie w świętych w światłości. Kochani, niech i nasze usta będą pełne dziękczynienia. Tak jak apostoł Paweł, nie jest w stanie rozpocząć żadnego listu niemal, bez dziękczynienia i uwielbienia Boga. Niech i w życiu każdego z nas nie będzie dnia, nie będzie chwili, której nie dziękujemy Bogu, nie wywyższamy Boga. Dałby Bóg, żebyśmy dorastali do tego miejsca, w którym wszystko czynimy w imieniu Pana Jezusa, czcząc naszego Boga Ojca, wywyższając Go. Czy jemy, czy pijemy, czy wstajemy, czy kładziemy się, czy wychodzimy, czy wracamy, żebyśmy zawsze wielbili Go, żebyśmy byli Jego chwalcami. Powstańmy, kochani, módlmy się, uwielbiajmy Go, otwierajmy przed Nim nasze serca. Tutaj za chwilkę będziemy wyświetlali pieśni na ścianie, także można sobie stanąć tak wygodnie, żeby móc widzieć teksty tych pieśni, które też będziemy wspólnie śpiewali na Jego chwałę. Kochany Ojcze, dziękujemy, że w Jezusie Chrystusie Twoim Synu, oglądamy Ciebie. Tak jak nasz Pan powiedział, kto mnie widział, widział Ojca. Poznać Ciebie Ojcze możemy w Jezusie i tylko przez Jezusa. On jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Przez Niego mamy przystęp do Ciebie Dziękujemy Tobie za obmycie nas z naszych grzechów, usprawiedliwienie, wprowadzenie do Królestwa Światłości, społeczności z Tobą. Daj nam dzisiaj radować się w Tobie, uwielbiać Ciebie, czerpać z Twojej światłości i radować się i weselić się tym wielkim błogosławieństwem niebios, które jest naszym udziałem w Jezusie. Niechaj Twój Święty Duch objawia nam te cudowności, o których czytamy w Twym Słowie. Niechaj Twój Święty Duch pomoże nam wpatrywać się w to Słowo Życia. Pokrzepiaj nasze serca, dodaj otuchy, dodaj sił, pociesz strapionych, Wzmacniaj, uleczaj to, co chore w naszych duszach, ciałach. Prosimy o Twe łaskawe działanie w każdym z naszych serc. Niechaj Tobie płynie uwielbienie, cześć i chwała. Amen. abyśmy je wykorzystali jak najlepiej, Boże. Potrzebujemy Ciebie, potrzebujemy Twojego kierownictwa w Duchu Świętym. Amen. Amen. Amen. Amen. Też, Panie Jezu, chcę Ci dziękować za wielkie zbawienie, za to, że w każdym czasie, na każdym miejscu szukasz ludzi, których, do których docierasz, którym objawiasz, grzeszność, którym objawiasz ich położenie. Dzięki temu też Panie objawiasz swoją wielkość, wielkie miłosierdzie, wielkie zmiłowanie. Pokazujesz Panie, że z miłości przyszedłeś po to na świat, żeby człowieka zbawić, żeby człowieka uratować od tych grzechów. Ta cała ciemność związana z naszą grzesznością Panie jest czymś, czego my potrafimy Sami przezwyciężyć. Ale ty nas z tego wyrwałeś, straciłeś nasz dług i teraz Pani dalej prowadzisz, pouczając, zmieniając, uzdolniając następców, żeby być w Twoim kościele, by, by się to nie podobać. Pani wszystko, co jest w nas, takiego z Twojej myśli, z Twoich. Z Twojego prawa, z Twojej drogi, to Panie wszystko od Ciebie pochodzi. Chcę pani ci za to dziękować i prosić dalej, byś przebaczał nam, byś prowadził, byś nas oświecał. Bez Ciebie pani, bez Twojej pomocy, <grym> bez Twojej pomocy i dalej Twojego miłosierdzia i zmiłowania. Wiem, że nie uczynił Pan dalej żadnych kroków. Prawdopodobnie Panie, nawet dzieje czynienie z mojego serca, to się nie wydobyło gdybyś ty nie do tego nie Dlatego chcę Cię prosić Panie, pobudzaj nas do tego, Panie, kierować oczy na Ciebie, odwracać wzrok od nędzy świata, od nędzy nawet nasze ciała, A kierować ten wzrok na Ciebie, Panie, żeby ujrzeć, kim Ty jesteś, poznawać Ciebie coraz bardziej. Śpiewacz też tej społeczności z Tobą, relacji, która Pani nas przemienia. Wierzę Pani, że wtedy będziemy i dziękować, i śpiewać, i radować się w Twoim zbawieniu. Bliżej Ciebie, Panie jest być. Panie, Panie, Twoje miłość sięgamy się w Twoja wierność aż do Twoja sprawiedliwość, jak najwyższe góry, Twoje strony jak wielka przepaść. Ty, Panie, zachowujesz ludzi w miarę. Jak cenne jest Twoje miłosierdzie Boże. Mm. Dlatego synowie ludzcy chronią się w cieniu Twoich skrzydłach. Mm. Nasycą się fitością Twojego domu. Napoi ich strumieniem Twoich, Twoich poskosznych u Ciebie bowiem jest źródło życia, w Twojej świątyni byś w świadomość, mhm. i żymy światłość. Panie Boże, z Twojej łaski spotkaliśmy się tutaj, aby oddawać Tobie cześć i chwałę, aby uwielbić tego Syna, naszego Boga i naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Będziemy oddawać Tobie chwałę i cześć Pana, wieśni, psaume, czynienie. Modlitwa. Panie Wszelka. Chwała Tobie się należy nie tylko tu Panie, ale w każdym momencie naszego życia. Chcemy świadczyć o Tobie i otwierać usta w Jugosławieńsku, Panie, dla innych i <coughs> samych Panie. Chcemy Panie prosić Ciebie o łaskę i mądrość dla tego wyboru Panie o przychylność i dowadzenie duchu Boży. Panie, modlimy się o, o tą mądrość, która przychodzi od Ciebie i tą ludzką, która się kieśni mm -hmm. wyższy. Ty jesteś pani mądrością i Twojej mądrości się chcemy trzymać, Panie. modlimy się, Panie, o odwagę dla tych, którzy potrzebują odwagi. Tak, o rozsądę dla tych, którzy potrzebują rozsądku, Panie. Tak. Siłę do tych, którzy, Panie, Osławi. Panie Olejanie, czy też to zgromadzenie, to, to, to spotkanie naszych braci tutaj w rozmowie, Panie. abyś ty Pani e, nasze, nasze usta w Bożym Duchu, aby, aby te rozmowy były dla nas ubłogosławieniem e, duchowym, Panie. Dziękuję Ci. Pani, ja mogę tylko powiedzieć Panu, że Chcę się uniżyć przed Tobą i użyć Tobie z całym światem, z całej wyroki są niezmienne przez żadnego, najwyższego nawet człowieka. Że Ty ostatecznie podnosisz jednych, a poniżasz drugich. To od Ciebie zależy zwycięstwo i Ty sprawiasz klęskę. Panie, w Twoim ręku jest życie i śmierć. Ty jesteś władcą ponad wszystkim. Wielkim Bogiem, daleko przewyższającym trony i zwierzchności i panowania, Daj byśmy mieli niezachwianą ufność w Tobie w każdym czasie. Amen. Panie Panie Jezu, jesteś królem. Jesteś królem, a ja jestem córką królem, wyszedł mi Panie. Chcę Ci uwielbiać, chcę Ci dziękować. Za łaskie zbawienia, chwała Ci. Za łaskie miłosierdzia chwała Ci. Tak, tak, tak. Za łaska tak. zdrowia, chwała Ci. Za łaskie dostatku, chwała Ci. Za, za ten zbór. Dziękuję Ci Ojcze. Za każdą osobę, która przychodzi Cię Ciebie i uwielbie. Dziękuję Ci Ojcze. Bądź wywyszony Jezu Chrystus ponad wszystko, bo jesteś Panie w godzin wszelkich, chwały Chwała Tobie. Amen. Amen. Amen. Wiem, że nie są. to tu doskodałe, że Pan Błędy. Rzecz, Panie, proszę spójrz głos, ja wiem moją mama, aby zrobiła się Pan. Wypadek ten rok nie pocholał. Panie, tutaj nam wszystkim wiary chwałę Panie. To jest najwyższy. Panie, pomóż mi także wyjadę tu słowo. No. Może no. nie jest do no. Pana. Jeżeli nie jest, to nie jest to gościem. Przez Panie, w a mam tu przez umożliwionego Pana. Jednoczek na Wszelkie prawa zastrzeżone. w naszych sercach, w naszych słowach, w naszych czynach pragniemy, by tak jak to wszystko, co stworzyłeś, ptaki, góry, morza, drzewa, które o Ciebie w posłuszeństwie, pełniąc to, do czego je stworzyłeś, tak Panie, abyśmy my uwielbili Ciebie, będąc posłuszni Tobie, wypełniając Nasze powołanie, cel i sens naszego istnienia na tej ziemi. bądź uwielbiony, bądź wywyższony w naszym życiu. Wielki proszę. Amen. Błogosław, kochany panie, ten nasz czas wspólnego rozważania tego słowa, dzielenia się tym, co rozumiemy, przeżywamy, z czym się zmagamy. Pomóż nam otwierać przed sobą nasze serca, pomóż nam słuchać z uwagą. Daj nam Amen. słyszeć Twój głos, kiedy słuchamy tego, co objawiasz, co czynisz w życiu braci i sióstr. Niechaj nasze serca będą do Ciebie i wywyższają Ciebie. Panie Jezu Chryste. Amen. Amen. Amen. Usiądźmy też. Dla tych, którzy są pierwszy raz i dziwią się, co to za ustawienie krzesełek w niedzielę, wyjaśnię tylko króciutko, że w jedną niedzielę mamy inne ustawienie krzesełek, takie jak w większości zborów, a w kolejną niedzielę, albo czasami co dwie, czasami rzadko, bo co trzy, a w wakacje to pewnie w ogóle, <śmamy> mamy takie ustawienie jak teraz, gdzie rozmawiamy o tym, o czym była mowa w tydzień wcześniej, czy dwa tygodnie wcześniej na kazaniu. I dwa tygodnie temu i w zeszłym tygodniu omawialiśmy fragment z listu do Filipian z czwartego rozdziału. Możecie otworzyć ten fragment, żebyśmy sobie go odświeżyli, przypomnieli. Apostoł Paweł tutaj w ostatniej części tego listu, w czwartym rozdziale od 10 wiersza dziękuję Filipianom za wsparcie materialne jakie mu przesłali. On znajduje się najprawdopodobniej w rzymskim więzieniu i z tego więzienia pisze ten list. Filipianie już wcześniej wspierali go w jego misyjnej służbie działalności, a teraz dowiedziawszy się, że jest w więzieniu, zebrali ofiarę i przesłali tę ofiarę przez umiłowanego brata Epafrasa, który dotarł z tym darem do Pawła i w odpowiedzi Paweł pisze do nich ten list, w którym też składa to dziękczynienie. I przeczytajmy może gwoli przypomnienia od 10 do 19 wiersza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 ku temu sposobności. Mówię to nie z powodu niedostatku, bo nauczyłem się być samowystarczalny albo poprzeptawać na tym, co mam, być zadowolony z tego, co mam. Umiem być uniżonym, umiem i obfitować wszędzie, i we wszystko jestem wtajemniczony i nasyconym być, i głodować, i obfitować, i być w niedostatku. Wszystko mogę w tym, który mnie napełnia mocą w Chrystusie. Jednak dobrze uczyniliście, stając się współuczestnikami mojego ucisku. A wiecie i wy, Filipianie, że na początku głoszenia Ewangelii, gdy wyszedłem z Macedonii, żaden zbór nie stał się wspólnikiem na rachunku rozchodu i przychodu, tylko wy jedyni bo i do Tesalonik raz i drugi posyłaliście na moje potrzeby. Nie, żebym pragnął daru, ale pragnę owocu rosnącego na waszym rachunku. A odebrałem wszystko i mam nadmiar. Jestem zaopatrzony, biorąc od epafrasa, co posłaliście, tę wonność kadzidła, ofiarę godną przyjęcia i bardzo podobającą się Bogu. A Bóg mój wypełni wszelką potrzebę waszą według swojego bogactwa w chwale w Chrystusie Jezusie. I na pierwsze, dwa tygodnie temu Rozważaliśmy wiersze od 10 do 11, i w sumie też część wiersza 12. Mówiliśmy o tej całkowitej wystarczalności tego, co Bóg nam daje, i prawdziwej satysfakcji, jaka ma miejsce w naszym życiu kiedy nauczymy się poprzestawać na tym, co Bóg nam daje i z wdzięcznością i z taką wiarą, zaufaniem przyjmować to, co Bóg daje. Czy jest tego dużo, czy jest mało, czy jest to obfitość, czy też niedostatek. Oczywiście z obfitością generalnie nie ma problemu. Chociaż wiemy, że niesie z sobą poważne wyzwania i pokuszenia, ale nie ma problemu w takim sensie, że jakbyśmy mieli wybrać, tak? kto chce obfitość, a kto chce niedostatek, no to przypuszczam, że większość raczej wolałaby tę obfitość niż niedostatek. Natomiast tu nie jest kwestia, co my chcemy, tu jest kwestia, co Bóg uważa, że potrzebujemy. I czy my ufamy Mu do tego stopnia, czy, czy w ogóle ufamy Mu, no bo to chyba, jeśli mówimy o zaufaniu, no to o takim właśnie zaufaniu mówimy, że ufamy Mu bardziej niż temu, co my sami chcemy. Czy się tego nauczyliśmy, albo jeśli nie, czy się tego uczymy? Bo Paweł mówi, że on się tego nauczył. To też nie było coś, z czym on się urodził i to miał, ale to jest coś, czego on się nauczył. W szkole dostatku i w szkole ubóstwa. W szkole powodzenia i w szkole braków. Więc yy, Zachęcam bracia, siostry do podzielenia się szczerze, jak to z nami jest, jak my do tego podchodzimy i na ile jesteśmy ludźmi, którzy nauczyli się być zadowoleni z tego, co mamy. Czy możemy powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni, zadowoleni z tego, co mamy, albo może dlaczego jesteśmy niezadowoleni z pewnych rzeczy w naszym życiu, bo to y, oczywiście też jest, y, myślę, że dobrze, żebyśmy o tym właśnie porozmawiali, żeby zobaczyć, czy faktycznie jest wszystko w naszym życiu, wszystko, wszystko, wszystko, z czego powinniśmy być zadowoleni, czy jest też miejsce na zdrowe niezadowolenie w naszym życiu. Rozumiecie, co mam na myśli? Czy się wyrażam jasno? Czy, jest, czy myślicie, że jest coś takiego, z czego możemy być bogobojnie niezadowoleni? Czy ze wszystkiego musimy być zadowoleni? I co Paweł tutaj mówi? Kiedy Paweł tutaj mówi, że nauczył się być zadowolony we wszystkim, czy on myśli absolutnie o wszystkim, 100%? czy mówi o pewnym aspekcie swojego życia i doświadczenia chodzenia z Bogiem. Paweł nie mówi, że jest zadowolony we wszystkim, tylko że potrafi. Nauczył się poprzestawać na tym, co ma i umie uniżać się i umie obfitować. Nie ma mowy o tym, czy on to lubi. Tylko tyle. Czyli można nie lubić i być nadal zadowolonym z tego, co się nie lubi i nie, nie budzi to radości, bo ten list jest przesiąknięty jego radością. On tutaj wzywa kilkakrotnie Filipian do tego, by się radowali w Panu, we wszystkim, w pośród wszystkiego i sam też raduje się. Chociaż tak jak Robert tutaj zaznacza, to wcale nie oznacza, że wszystko mu się podoba, że wszystko mu odpowiada. Więc teraz z jednej strony mówi, że jest zadowolony, ale właśnie ogranicza to do tego dostatku i niedostatku materialnego. Tak? Ja nie sądzę, że on jest na przykład zadowolony z tego, że u Koryntian w zboże jest bałagan to wyraźnie mówi tak, w liście do Koryntian, że nie, jest, mówi, nie chwalę was za to bracia i mówi, to mi się nie podoba, co się u was dzieje, że jakiś brat żyje ze swoją macochą, a inni nawet go nie skorygują i nawet mu nie powiedzą, że grzeszy. Więc to nie znaczy, że jemu się to podobało i był zadowolony i usatysfakcjonowany. Więc musimy to dobrze rozumieć, że są rzeczy złe, są rzeczy grzeszne, są rzeczy nieprawe, zarówno w świecie, jak i niestety czasami w Kościele, a czasami w nas samych. I to nie jest powód do zadowolenia. To nie jest powód do satysfakcji i stwierdzenia, a taka wola Boża. Bóg jest suwerenny ponad wszystkim, najwyraźniej taki jest Jego wyrok, aby bracia i siostry się żarli ze sobą jak psy z kotami. No nie możemy, niektórzy przyjmują oczywiście, wiem, że są tacy, skrajni ludzie, którzy w ten sposób rozumieją suwerenność Bożą, że Bóg determinuje absolutnie wszystko. Bóg wszystko od wieczności postanowił i cokolwiek się dzieje, to jest Jego odwieczny wyrok. Ja osobiście nie jestem w stanie podpisać się pod takim determinizmem i pod taką, pod taką filozofią jakiegoś... Jak to się nazywa fachowo? Fatalizmu. Wierzę, że jest wiele rzeczy, z których, które są wynikiem ludzkiego, grzesznego działania i one często są powodem niezadowolenia, Bożego niezadowolenia i myślę, że mamy prawo też my być niezadowoleni. Natomiast tutaj Paweł mówi zupełnie o czymś innym. Mówi tutaj o zadowoleniu Bożego zrządzenia, jego zaopatrzenia w rzeczy doczesne, w rzeczy materialne. Więc myślę, że do tego powinniśmy zawężać jego wypowiedź. Nie powinniśmy jej teraz rozszerzać na wszystko i stwierdzić, że ze wszystkiego mamy być zadowoleni w takim sensie właśnie absolutnym, tylko są rzeczy, co do których mamy prawo wyrażać nasze niezadowolenie. Skoro Bóg je wyraża, a chcemy być naśladowcami Boga, to rozumiem, że też. Natomiast jak porozmawiajmy o tym, o czym Paweł tutaj mówi. Jak, jak tutaj, jak, jak ta sfera wygląda w naszym życiu, jak się tego uczymy, czy z czym się tu zmagamy, czy co przysparza nam tutaj największych trudności. Jak ktoś chce mówić, to podnieście rękę, to podamy mikrofon jakiś może aspekt, nie wiem, czy to jest główny aspekt tej myśli, czy nie, ale gdzieś może się zazębi z tym, co mówiłeś przed chwilką, umieć obfitować i umieć być w niedostatku. I związane z tym zadowolenie. To ja tylko potwierdzę trochę, co powiedziałeś, bo ciężko na przykład byłoby mi być zadowolonym z niedostatku, który by wypływał z mojego na przykład lenistwa i głupoty. Przykładowo, jestem zdrowy, mam dwie ręce, Jakąś zdolność od Boga posiadam, ale nie chcę mi się pracować i mam niedostatek, ha, jestem zadowolony. Głupota, zwykła y, ludzka głupota. I y, y, y, z, z drugiej strony y, obfitość. Y, y, czy miałbym się z czego cieszyć, gdyby moja obfitość wypływała z jakiejś nieprawości albo byłaby gdzieś połączona z jakąś moją nieprawością, no również nie. Więc myślę, że, że Paweł, mówiąc tutaj o swojej sytuacji, on chyba nawet nie musiał tego dodawać, bo jakby całe jego świadectwo świadczy o tym, czego on pragnie i w jakim życiu widzi wartość, a w jakim nie widzi wartości. Nigdzie z ust Pawła nie płynie pochwała do gnuśności, lenistwa, głupoty, a z drugiej strony też do nieprawości, kombinowania i tak dalej. Więc jeżeli to, co wyżej pisze w kilku wersetach powyżej, czyńcie to, czego się też nauczyliście, co przyjęliście, co słyszeliście i widzieliście we mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. I Ja rozumiem, że pod tymi słowami kryje się życie według Bożego prawa, według Bożej miłości, według myśli chrystusowej I jeżeli to, czynicie, to przyjęliście i tak, tak żyjecie, no to Bóg pokoju będzie z wami. I później rzeczywiście, no, przyjdzie czas chudy, albo przyjdzie czas tłusty, w obu przypadkach y, ostaniemy się. W sensie, że gdy będzie czas chudy, no to czas, czasy chude nie wykradną nam z serca Bożego pokoju, a czasy tłuste z kolei y, nie poprowadzą nas ku pysze i wyniosłości, no bo w sercu będzie Gościł Jezus, nie? Jego Duch i to wszystko, co, co z tym związane. I tak bym to tak chciał to pokazać. A jeszcze tylko dodam, bo jest też aspekt oczywiście taki ważny, nie? oceniania drugiego człowieka pod kątem tego, jak mu się wiedzie albo jak mu się nie wiedzie. I tutaj też myślę, że apostoł Paweł miał takie fajne, czyste sumienie, bo on jakby nie krył swojej sytuacji, nie pokazywał, nie manipulował ludźmi i tak dalej. Był w takiej sytuacji jakiej. Był wcześniej, był w innej, a później jeszcze w innej i zawsze mówił o tym otwarcie swoim adresatom. Ci, co go znali, co mogli mieć jakieś zdanie na temat jego położenia, mogli też wiedzieć, z czego to wynika. A dzisiaj ludzie często mają taką tendencję, żeby po prostu tylko popatrzeć na drugiego i zobaczyć na przykład, że jemu się lepiej wiedzie a to pewnie złodziej, a to tak w świecie, nie? A w Kościele myślę, że takie podobne pokusy idą, że no, ten to tam powiedzmy bogacz, a ten to biedak, to biedny w sensie, że... A właśnie w jakim sensie? Przecież my nie wiemy. Czasami ten, który jest biedny, nawet mówię w takich kręgach religijnych, nie? Może być właśnie... Tu mówię to bieda w takim dużym cudzysłowie. nie chodzi mi tylko o, o, o pieniądze, nie? Czy... czy czy to, jaki kto ma dom, czy samochód. Generalnie musimy uważać, nie? bo czasami ktoś po prostu jest w trudniejszym położeniu, chociażby dlatego, że jest leniwy, gnuśny, że nikt go nie pouczył, żeby wziąć za siebie odpowiedzialność. Nie? nie wiem, czy to są takie ostre słowa, czy nie. Ja nie chcę teraz przykładać, wiecie, do konkretnych przypadków, tylko generalna zasada jest taka, żeby właśnie uważać z taką oceną drugiego człowieka, i tego, co go spotyka w życiu, bo to różnie może być. Ja myślę o takim jeszcze podejściu teraz chrześcijańskiej, w cudzysłowie oczywiście to mówię, chrześcijańskiej karmy, <gry> czyli jest brat, któremu się dobrze powodzi, no bo... Bóg dał mu teraz takie zrządzenie powodzenia, a jest siostra czy brat, któremu się źle powodzi, no to Bóg tak zrządził, że najwyraźniej uczy go jakiejś lekcji zaufania Bogu w tym cierpieniu. I teraz jaka jest moja rola jako brata, siostry, którzy załóżmy mogą wesprzeć tego potrzebującego, słabszego? czy mam przeszkadzać Panu Bogu w kształtowaniu tego brata czy siostry, którzy są w potrzebie, prawda? Mogę tak sobie myśleć, no bo skoro to Bóg mógłby go zaopatrzyć, mógłby dać mu lepszą pracę, więcej pieniędzy, więc ja skoro Bóg nie daje, no to znaczy, że Bóg chce go czegoś nauczyć, go i, tak, i tak może być. Nie możemy tego wykluczyć, ale z drugiej strony jesteśmy wzywani do noszenia brzemion jedni drugich, wspierania słabszych, bardziej potrzebujących i na tym polu wiemy, często w kościołach rodzą się różnego rodzaju no, napięcia. Wczoraj rozmawiałem z taką siostrą Romką, którą odwiedzam czasami w jednym mieście, i ona jest właśnie w zborze, no i tak się ze mną podzieliła, że, że gdzieś tam zwróciła się o pomoc, nie to, że chciała, żeby jej dali, tylko chciała, żeby ją po, pożyczkę jakąś jej dali, że na to odpracuje, że na to odda. No i tam ci wierzący jej raz dali, drugi raz jej dali, ona oczywiście zwróciła, ale za którymś tam razem powiedzieli jej, słuchaj, to już był ostatni raz, już nie przychodź do nas, weź się za robotę jakąś lepszą. Ona akurat nie jest jakoś tam schorowana, jest, ma taką cukrzycę i od tej cukrzycy ma, jak to się nazywa? Neuropatię. Takie ma po prostu bóle straszne, że nie jest w stanie wykonywać różnych rzeczy. No i rzeczywiście jest, ma, ma dwójkę małych dzieci jeszcze, mąż, też rom, ale taki niestety źle prowadzący się, zostawił ją. No jest w trudnym położeniu tak? i jest właśnie w jakimś tam zborze. No i wierzący są już zmęczeni jej ciągłym niedostatkiem. Więc tutaj no, pojawia się wyzwanie, jak jako wierzący mamy na sobie ten obowiązek. Czytaliśmy ostatnio w niedzielę ten fragment z Listu do Tymoteusza, gdzie Paweł mówi bogaczom, nakazuj, żeby się nie wynosili, ale żeby dobrze czynili, pomagając tym uboższym. Więc jest to wezwanie do pomocy uboższym, a z drugiej strony czasami jest to, mówię, trudne, ponieważ czasami to ubóstwo rzeczywiście wynika z niezasłużonej, nie jest wynikiem tego, o czym Paweł tutaj mówił, jakiegoś braku lenistwa, niezaradności takiej życiowej, jakiegoś złego gospodarowania tym, co się ma, a czasami jest. I teraz tu jest, myślę, wyzwanie dla Kościoła, żeby to rozpoznać, z czego wynika czyjeś ubóstwo. Bo ktoś może być ubogi, wiecie, żyć na skraju nędzy, a w, w tapczanie odkładać nie wiadomo na co. Nie? Są tacy ubodzy, którzy w tapczanie mają na odkładanych Pełno rzeczy, ale oni po prostu ciułają, jakby nic nie mieli, żyją jakby w jakąś straszną biedę klepali, a w tapczanie mają odłożoną kasę. I ciągle wszystkim mówią, jacy to oni biedni są, jak oni potrzebują pomocy. I wierzący się czują jakoś tam, wiedzą, że coś tu nie gra, bo jak coś wiedzą, no to wiedzą, tak? Nie chcą o tym mówić za plecami takich osób, ale no właśnie, tutaj jest to wyzwanie, żeby z jednej strony nie popaść w takie myślenie, ja mam dobrze, no to się cieszę, Bóg mi błogosławi, najwyraźniej Pan Bóg taki ma dla mnie taką drogę błogosławieństwa, a brat czy siostra są w potrzebie i no trudno, Bóg dla nich ma taką drogę, więc tutaj musimy się wystrzegać takiego właśnie, mówię, takiego chrześcijańskiej karmy, że to Bóg taką karmę dał mi, i dał taką karmę Jemu, Używam tych terminów, bo niektórzy dosłownie w Kościele używają takich terminów. <głos> Oczywiście one są zaczerpnięte z filozofii wschodu, w ogóle nie mają nic wspólnego z chrześcijańskim myśleniem biblijnym, ale niektórzy tak postrzegają, a z drugiej strony właśnie są te wyzwania no, tych, tych braci i sióstr, do których trzeba powiedzieć, słuchaj, musisz coś zmienić w sposobie funkcjonowania. Tak? Trzeba tutaj zmiany w twoim życiu i też znam takiego jednego braciszka od lat, teraz mam wrażenie, że coś się zmieniło, ale przez lata go pamiętam, chodzącego po różnych zborach, ciągle żebrającego, ciągle to tu, to tam gdzieś chodził, ciągle miał biedę, ciągle miał potrzeby, ciągle żebrał i no, to było dramatyczne, to co, to co faktycznie warunki, w jakich on mieszkał i funkcjonował, ale w dużej mierze to niestety wynikało z jego z podejścia do życia, z jego podejścia do pracy. I to było, budził litość, chciało mu się pomóc, a z drugiej strony budził frustrację tym, że to latami się ciągnęło i rzeczywiście on niewiele robił, żeby to zmienić. To są trudne rzeczy. Mówisz, Paweł, właśnie o wyzwaniu, nie? Przed jakimś tutaj Kościół. I tu bym właśnie się mocno zgodził, że... Kościół stoi przed bardzo wielkim wyzwaniem, tylko obawiam się, że to wyzwanie jest cały czas w Kościele trochę nieprzepracowane i nienazwane, bo o ile tutaj w, w nauce Pawła jest to takie dosyć jaskrawe, on rozumie pewną sytuację w tym kontekście na przykład no, swoją, tak? bo, bo przecież w innych miejscach mówił też o zbiórce dla chrześcijan w Judei, tak, tam jak angażował Macedonię i inne zbory. I my wiemy, jak on na te, na te rzeczy patrzył. Tutaj mówi o, o, o swojej osobie, ale on to rozumie, że jest to element w układance i to taki element, który jest poprzedzony wieloma innymi elementami, czynnikami, czyli właśnie życie według bożego prawa, ale ta społeczność oparta właśnie na miłości, na wspólnej wiedzy o sobie nawzajem, niesienie ciężarów własnych, wzajemnych, no, musi wypływać z tego, że jest jedno ciało, że ono rzeczywiście ma jeden krwiobieg, że rzeczywiście wszyscy przynajmniej dążą do tego, żeby miłować się wzajemnie, miłością braterską i te sprawy jak działają, albo jak są, w jakiejś mierze no, funkcjonują, to, to później ocena tego, u kogo sytuacja, z czego wynika, jest, już nie jest takim wyzwaniem mocnym, bo my wiemy, my znamy sytuację, my najpierw przy, przykładamy dużo starań do tego, żeby e, nawiązywać więzi, relacje, rozumieć drugiego człowieka, rozumieć jego sytuację. I wtedy, jak już się tą sytuację rozumie, no to możemy wspólnie, też mając mądrość z góry, każda taka sytuacja przecież nie zwalnia nas z tego, żeby w modlitwie trwać i prosić Boga o mądrość, jak się zachować wobec tego człowieka, któremu trzeba pomóc. Nie? Jak jest miłość wzajemna, relacja z Bogiem, wspólnota, no to to później wyzwanie jest prostsze. I chciałem jakby dwa słówka, bo zaraz pojawi się ten temat, dlatego że następną cechę, cechę jaką opisywałeś, to jest to współuczestnictwo. I będziemy o tym rozmawiali. I ja powiem, przyznam się szczerze, że na kazaniu ostatnim czułem się zaplątany jakiś taki, nie, nie wiedziałem zupełnie... Znaczy tak, czy to ja mam tak naplątane w głowie i teraz trudno to rozplątać? Czy z drugiej strony, Ty w swoim kazaniu poruszyłeś tak wiele rzeczy, że ciężko mi było, może w takiej mojej, no, nie wiem, w moim braku kompetencji to porozplątywać. Nie? Jak jedno rozdzielić od drugiego, czyli jak rozdzielić to, co spotkało apostoła Pawła i za co Paweł był wdzięczny i co Paweł pochwalił, jak rozplątać generalnie od spraw finansowania zborów, misji albo wyrównywania niedostatków innych ludzi, że jest to tak wielowątkowy temat, że ja się powiem pogubiłem i dzisiaj mam nadzieję, że no, jakoś tam się zbliżymy do tego, żeby to porozplątywać. I co chciałem powiedzieć? Mam wrażenie takie, chyba już po latach słuchania różnych kazań na temat pieniędzy w różnych zborach, nie było tego aż tak dużo, ale widzę wspólne cechy takich kazań, że one najczęściej starają się sformułować jakąś ogólną zasadę na wszystkie e, tematy finansowe w zborach. I tą ogólną zasadę e, się przypisuje na przykład kilku wersetom z Nowego Testamentu, gdzie Paweł mówi tak naprawdę o bardzo szczególnych przypadkach e, ja powiem tak w cudzysłowie, tej nauki o pieniądzach w chrześcijaństwie. Nie? Ta ogólna zasada, którą ja gdzieś tam usłyszałem w różnych kazaniach, ona zawsze będzie dążyła do tego, żeby od wiernego, od człowieka, od chrześcijanina po prostu wziąć jakąś pulę z jego pieniędzy i włożyć do tego wspólnego kotła. A ta bardziej szczegółowa myśl biblijna, którą ja tak rozumiem z Biblii, ona bardziej polega na tym, żeby w mądrości, tej Bożej mądrości, zbór albo lokalnie, albo ludzie generalnie, którzy wspólnie działają, rozeznali, gdzie jest potrzeba i w mądry sposób tą potrzebę zaspokoili. Czyli nie ogólnie teraz, po prostu nauka o finansowaniu Królestwa Bożego tylko nauka o tym, jak żyjąc blisko Boga, mieć ten wgląd, Boże prowadzenie, gdzie jest potrzeba i Boże środki, i Boży cel i bach, wcelować po prostu, jak to ustrzało w dziesiątkę. I tu myślę, że my jako społeczność, jako zbór, ja przynajmniej tak myślę osoby, myślę, że, że też się może albo zgodzicie, albo też się wypowiedzcie, ja czuję się w wielkiej potrzebie tego, żeby lokalnie z braćmi i siostrami, właśnie szukać takiej mądrości, co można zrobić w dobry i mądry sposób, jak być prowadzonym przez Boga, żeby okazać tą ofiarność, okazać miłość, ale nie tak właśnie na, na łatwiźnie, że wiecie, naj, najprostszym chyba takim i myślę, że Bóg to zniósł, ta, takie jest moje zdanie oczywiście, można dyskutować. Najprostszą tą metodą to było takie wydzielenie 10% i bach, przelew na jakieś takie wyznaczone konto i później niech się coś tam dzieje, co chce. Ja swoje 10% zdałem, nie? a jeszcze jak chcę swoje sumienie jeszcze trochę połechtać, to dam 15% i też, nie? A to mi nie o to chodzi. Ja, ja nie chcę takiego podejścia w swoim życiu. Chcę, żeby zbór lokalnie, którego no, mam nadzieję, że będę wzrastał w takim zborze, że będę też w tej mądrości nabywał, żeby szukał mądrych sposobów, i tylko chcę jeszcze uzasadnić tą myśl. Dlaczego myślę, że, że, że, że tutaj właśnie akurat Paweł o, o, o takich sprawach mówi? No bo on mówił o bardzo konkretnej sytuacji. Ale to chyba w sumie to dobrze wyraziłeś też w kazaniu, nie? że ta sytuacja była naprawdę bardzo konkretna i nie wiem, czy Paweł chciał tutaj zrobić właśnie kazanie o dziesięcinie albo kazanie o, o, o czymś podobnym, jakimś podobnym mechanizmie, czy raczej nie, nie wskazał na to, że Bóg zatroszczył się przez braci o Niego, a w innych sytuacjach zatroszczył się o całe społeczności, na przykład tak jak właśnie w Jerozolimie się troszczył. I było to zawsze mądre i w taki dobry sposób pokierowane. No i chciałbym, żebyśmy, jako, jeżeli kiedyś będziemy poświęcali czas temu, nie? poświęcimy na przykład czas, żebyśmy zrobili właśnie taką burzę mózgów, jak my możemy szukać sposobów na okazanie ofiarności. Ja na przykład osobiście bardzo tego potrzebuję, bo gdzieś się czuję w tym świecie trochę zagubiony. Fundacji jest mnóstwo, zawsze jest więcej tych ludzi, którzy będą mówili, no tutaj przelej, tam z, zrób, nie wiem, czy to taka droga właśnie, żeby wylosować teraz fundację, którą będę wspierał, czy nie wiem, czy zapytać kogoś i, i niech on mi powie. Czy może jest tutaj właśnie miejsce na to, żeby zbór szukał mądrości Bożej? Dzień dobry. Ja na przykład tutaj jestem pierwszy raz, tak, trochę się słyszył, ale posłyszałam, Taki temat, że na przykład biedny, bogaty, no ja myślę, że to nie ma różnicy, jesteś biedny czy bogaty, musisz po prostu nas włożył Bóg i on nie zawsze jest tak, że jeśli ty chcesz, to ty musisz zrobić sobie coś, żeby stać bogatym, czy co tam, bo nawet bywa, że bogaty jest dobry albo biedny, bo nie ma takiego, że a, ten jest bogaty, on jest źle, on jest samozakochany, czy jeszcze coś, albo bywa, że bogaty myślają, że biedny, oni biedni, oni nisze, oni takie saki, no, bo to ja po prostu nie rozumiem takich ludzie że teraz kradną, kiedyś takiego może nie było, bo na przykład niedawno był, spacerowałam w parku z siostrą i do mnie podeszła dziewczyna, chciała mnie po prostu ukraść telefon. Mówi, dajcie mi Facebooka, dajcie mi Facebooka. Ja taka, co? Po co? I potem jak on myśli, mi trzeba napisać do kolegi. Ja taka myślę, tak nie, no, bo to jest głupia. Ona chciała mnie ukraść i poszła. Jak ja już ma, nie zadzwoniłam do policji. No i po prostu nie rozumiem, jak można obrażać ludzi za to, że jesteś biedny. A u ciebie takie brudny odzież, a u ciebie takie ono rezerwate, czy jeszcze coś. Teraz jeśli pójdziesz na przykład w jakichś e, butach innych, ktoś w e, jakiś, o, i tam jakieś dziewczyny, o, zobacz, a ona już tutaj ta, tak idę, a ona tak idę, czy ona odebrana w innym odzieżu, czy jeszcze coś. To jest głupio, bo to jest styl ludziny, czy... Tak, jest dużo złych ludzi, ale to jest głupio po prostu mówić, że jesteś taki, jesteś taki no, to jest jego. Ego, no... Po prostu nie mogę wyjaśnić tak dobre, bo... Po prostu nie rozumiem takich ludzi, które mówią źle o ludziach za ich szpiną. Na przykład ty powiedziałaś do kolegi albo koleżanki, a tam e, drugi poszedł, może tam on zmarł i jeszcze coś. A ona potem temu, ty tylko nikomu nie rozmawia, A ona, a tam ta, a tam ta i to powiedziała, a tam co. No po co ty rozmawiasz, to jeśli ty obiecowałaś się tego nie powiedzieć nikomu. Bo nawet jeśli ty e, zmarniesz, jeszcze jest coś, ale nie, nie można rozmawiać, to te wszystkie rzeczy o temu człowieku. Można tak, dobre, że trzeba rozmawiać. No, nie takie źle, że. Pamiętam, że miałem y, pracę. Około 25 lat temu miałem pracę pierwszą, i tak byłem pogłudzięczny i podawiłem 100% dawać wszystko, nie? Tylko wtedy sobie nie zdawałem sprawy, że trzeba tacie płacić za jedzenie, za rachunki. I no, bo mi się daje, że to była druga przesada troszkę wtedy. <laughs> Więc teraz mi się daje, że chyba zapłacę za. Zajdzenie i zapłaty, nie? Po to może tylko tyle, nie? Siemi. Więc na pewno, tak jak tutaj Paweł wcześniej zaznaczył, czytając Boże Słowo winniśmy szukać znaczenia tego, co dany fragment Bożego Słowa ma nam do przekazania, a nie budować na właśnie wybranych fragmentach naszych jakichś tam koncepcji, chociażby w tej kwestii dawania. Mamy te różne przykłady ofiarności w Nowym Testamencie, które w jakiejś mierze też nawiązują do różnych przykładów ofiarności w Starym Przymierzu, ale tam rzeczywiście te zasady były dużo bardziej prawnie umocowane w ich codziennym funkcjonowaniu. My nie jesteśmy pod prawem, my jesteśmy prowadzeni przez Ducha Świętego i tutaj absolutnie się zgadzam z tym, co Paweł mówił, że również nasze dawanie winno mieć charakter poddania się Duchowi Świętemu w jakiej mierze zdecydujemy wspierać tutaj funkcjonowanie zboru, w jakiej mierze mamy na sercu gdzieś wspieranie jakichś innych osób, czy instytucji, czy jakichś misji. Tutaj winniśmy każdy z nas szukać prowadzenia przez Boga. I tak jak mówiliśmy, to nie może być wymuszone, to nie może być zmanipulowane, to nie może być wynikiem poczucia winy, to, ma być, to nasze chrześcijańskie dawanie ma być wynikiem wiary w Boga i radości w Bogu i zaufania w Jego zaopatrzenie. I jeśli w jakimś tam, na jakimś etapie naszego życia robiliśmy to zbyt skąpo lub ekstrawagancko, to też, no, mam nadzieję, że, że wychodzimy z tego, że, że Bóg do nas mówi, że właśnie jesteśmy w społeczności, gdzie rozmawiamy o tych rzeczach i, i to jest jeden z takich tematów, który no dobrze byłoby, żebyśmy mieli taką wolność i swobodę, by, by o tym mówić. Tutaj nasze finanse zborowe są, myślę, bardzo przejrzyste i wiecie, w co jesteśmy tutaj zaangażowani, jakie są wydatki, że nie mamy tutaj ludzi na etacie, których trzeba utrzymywać, że całe te wszystkie środki, które gromadzimy, są albo przeznaczane na funkcjonowanie po prostu tych codziennych kosztów, które są związane z funkcjonowaniem zboru i wspieramy jakieś działania misyjne. I tak to funkcjonuje. I no. Czasami właśnie jakieś są potrzeby braci, sióstr lokalnie w zborze, gdzie też to jest, to jest też takie trudne, prawda, w wskazywaniu konkretnej osoby, więc wtedy najczęściej w jakimś mniejszym gronie rozmawiamy o potrzebie danej osoby i zastanawiamy się, na ile możemy wesprzeć tą osobę, ale oczywiście chcemy no, zbór informować tak, o, o tym, jak te pieniądze są, są dysponowane. Natomiast cały czas tutaj jest to, to, to wyzwanie, by szukać w tym, no tej mądrości Bożej, tego prowadzenia ducha, zarówno dla nas każdego indywidualnie, w jakiej mierze my chcemy i, i pragniemy być uczestnikami tego dzieła, które tutaj jako zbór tworzymy i dla tych z nas bracia, którzy podejmujemy te decyzje o tym, gdzie te pieniądze są przeznaczane. Ale oczywiście każdy brat i każda siostra ma prawo o to pytać i ma prawo swoje też wnosić jakieś y, y, wnioski, tak? że tutaj czy tam należałoby pomóc, wesprzeć i wtedy to, to chcemy to rozważać. Nie wiem, czy to Paweł w jakiś sposób tutaj... Jeśli chodzi o to, jak zbór funkcjonuje, to ja tutaj żadnych zastrzeżeń nie miałem. Mi bardziej chodziło o to, że... Y, funkcjonuje w Kościele pewna nauka, taka ogólna i żebyśmy my w swojej głowie potrafili się wyplątać z tej ogólnej nauki na rzecz tego, co Bóg mówi tak naprawdę do człowieka, nie? Przez, przez swoje słowo. Powiem tak, no, apostoł Jan na przykład mówił w jednym ze swoich listów, że jeżeli będzie twój brat głodował, tak, a ty go nie nakarmisz, nie, no to jak ty w ogóle możesz mówić o miłości? Nie? albo mamy apostoła Pawła, albo generalnie ludzi, którzy są w bardzo złej sytuacji, nie? no to jak, jak teraz im nie pomóc? No to jest wyraz miłości. Dzisiaj żyjemy trochę w takich czasach, że to wyrównywanie, no bo też apostoł Paweł mówił o wyrównaniu niedostatków. Nie po to chcemy pieniądze brać, żeby, nie wiem, was obciążyć, a, a im ulżyć, tylko bardziej, żeby coś się wyrównało, nie? I, i myślę, że dzisiaj też y, y, takie są trochę czasy, że myślenie o tym wyrównywaniu może być takie trochę krzywe, nie? Że teraz wszyscy będziemy mieli mniej więcej ten sam poziom y, posiadania, czyli jeżeli ja widzę, że ktoś jeździ gorszym samochodem ode mnie, no to muszę czuć się w, w obowiązku, żeby y, żebyśmy uśrednili to, tak? <grym> y, to to jest takie myślenie, ja, ja myślę, że ono gdzieś może się pojawić i, i trzeba to też w, w kontekście nauki rozwiązać, nie? nauki do zboru, że, że, że to Boże nawołanie do tego, by okazywać miłość te, też tą ofiarną przez, przez datki, ono ma gdzieś jakieś, jakąś swoją też tutaj mądrość, nie? Rzeczywiście tutaj my musimy wiedzieć, z czego to wynika i dlaczego coś robimy, bo, no mówię, czasem jest tak, jak powiedziałeś, że ktoś po prostu jest w trudnej sytuacji, no trzeba mu pomóc, a czasem może być tak, że no, ktoś jest w tej trudnej sytuacji, bo, bo coś zaniedbuje, to jemu trzeba pomóc w inny sposób, trzeba naświetlić sprawy, dlaczego w tej sytuacji jesteś, nie? bo być może da się tą sprawę rozwiązać inaczej niż przez przelew pieniężny. Nie? I takiej nauki jakby, ja potrzebuję takiej nauki, myślę, że zbór dzisiaj też potrzebuje takiej nauki, a takich manipulacji różnej maści jest bardzo dużo w zborach, bardzo dużo. Też gwoli wyjaśnienia, nie, bo... Y Gdybyś mógł powiedzieć bardziej, co miałeś na myśli, mówiąc o apostole Pawle, który gdy musiał toszył namioty, a gdy dostawał wsparcie, no to mógł głosić na pełen etat. Takie słowa powiedziałeś. Powiem tak, nie chcę tu wczytywać właśnie w Twoją wypowiedź niczego, nie? ale słyszałem na przykład od jednego z pastorów w kazaniu taką opinię, że ci pastorzy, którzy są na pensji, mają więcej czasu, żeby przygotować lepsze kazania po prostu. Oni mogą wtedy na pełny etat więcej poświęcić czasu i tak dalej, a ci, którzy yy, no muszą pracować, no to logicznym jest, że te kazania będą słabsze, że będą słabiej służyć zborowi. Ja bym tutaj postawił wielkie weto na takie myślenie. Tu mówię od razu, nie wczytuję tych słów w swoje kazanie, bardziej mówię o tym, co gdzieś tam in, z innych stron słyszałem, bo nie widzę w apostole Pawle... Yy, mocy i skuteczności jego działań powiązanej z tym, czy on szył namioty, czy nie szył namiotów. Tam, gdzie musiał szyć namioty, tam Bóg też przez niego działał skutecznie, efektywnie i, i tutaj chyba ta, jakby taka idea nie, nie płynie z Biblii, żeby teraz yy, no, prowadzić do yy, uzasadnienia pensji pastorskiej. Ale to mówię, to jakbyś mógł powiedzieć bliżej, jak ty na to patrzysz, bo to... Znaczy, tutaj akurat nie widzę pewne zasady, które są uniwersalnymi zasadami również w Nowym Testamencie. Na przykład apostoł Paweł stwierdza, ci, którzy głoszą Ewangelię, z Ewangelii żyć będą. I mówi, żeby nie zawiązywać mócącemu wołowi pyska. I to mówi w kontekście utrzymywania pracowników, tych, którzy służą. I ten przykład Pawła szyjącego namioty rzeczywiście jest takim przykładem bardzo konkretnym, praktycznym. Widzimy go w dziejach apostolskich, że kiedy przychodzi właśnie do Macedonii, no to czy tam później schodzi do Koryntu i spotyka się z Akwilą i Pryscylą, no to zaczyna szyć te namioty, ale gdy dołączają do niego bracia z Macedonii, przychodzą z tą ofiarą, no to on to zostawia i na cały jakby etat poświęca się głoszeniu Ewangelii. Więc jakby, i on, on z tego nie robi zasady, nie robi z tego problemu, natomiast jakby ta, ta jego posługa i to jego powołanie było tak wymagające i tak wielkie, że kiedy miał zasoby, no to oddawał się w całej pełni głoszeniu Ewangelii. Więc teraz sprowadzenie tego do zasady takiej właśnie, że pastorzy, którzy są na pensji, będą mówić lepsze kazania, uważam, jest totalnym nadinterpretacją tego typu miejsc co wcale nie oznacza, że jeżeli powiedzmy jest jeden czy dwóch braci, którzy nauczają zboże i oni faktycznie pracują od rana do wieczora, to może to wynikać, to może wpływać i będzie wpływać na ich czas, który poświęcą modlitwie, poświęcą rozważaniu słowa i to też się przełoży na jakość ich zwiastowania, tutaj nie ma co ukrywać. Natomiast moim celem tego nie było to, żeby teraz tutaj szukać waszego materialnego wsparcia dla mnie konkretnie, bo ja tego nie potrzebuję. Dzięki Bogu mam taką pracę, która mi umożliwia służbę bez bycia obciążeniem dla zboru. Więc jakby od samego początku tutaj, jeśli chodzi o mnie osobiście, mojej pracy w Kościele, ja nigdy nie miałem takich ambicji, ani chęci, ani pragnień, natomiast tego nie wykluczałem, że jeśli Bóg powołałby mnie do takiej pracy, która by tego wymagała, to też ufałem, że Bóg się o to zatroszczy, natomiast to nigdy nie, nie byłoby coś, o co ja bym zabiegał, czego ja bym szukał, a dzisiaj jestem nadal na etapie, w którym się raduję z tego, że nie jestem zależny finansowo, bo to uwalnia mnie od wielu rzeczy. Niestety na przestrzeni tych lat, w których jestem w Kościele, widziałem ludzi, którzy niestety byli uzależnieni finansowo od zborów czy od instytucji kościelnych i widziałem, jak to zamykało im usta w pewnych sprawach, widziałem, jak to wpływało na ich działania, brak podejmowania pewnych decyzji, które powinni byli podjąć i wiedzieli, że są słuszne, ale niestety te materialne kwestie ich powstrzymywały przed tym, więc jakby jestem świadomy, zagrożeń, które wiążą się z byciem zależnym od czy to zboru, czy to jakiejś większej instytucji kościelnej i tak długo jak mogę chcę być absolutnie niezależny, więc tutaj jeśli chodzi o moją osobę, to na pewno to w żaden sposób do tego nie, nie, nie kieruję tego, natomiast jakby to też nie przekreśla mojego rozumienia w tym, że bracia, którzy, czy nawet siostry, którzy mają takie szczególne powołanie do jakiejś konkretnej misji. No teraz przyjadą do nas pod koniec maja ci, ten brat i siostry z Indii, którzy prowadzą ten sierociniec i ich służba w tym sierocińcu, on ten, ten brat jeszcze pracuje zawodowo dodatkowo, na razie. Ale no, jak z nim rozmawiam, to widzę, jakim to dla niego jest obciążeniem. Dopiero jest młodym małżonkiem, ma młodą żonę, są do, dosłownie tam rok po, rok po zawarciu ślubu, mieszkają w tym domu dziecko, gdzie jest dwudziestoro tak dobrze mówię, dzieci. I, I on jeszcze zawodowo pracuje poza. I no sobie tylko mogę wyobrazić, jakie to jest wyzwanie, żeby to pociągnąć, na razie on jest jeszcze młody, silny, jakoś daje radę, ale nie wiem jak długo i nie wydaje mi się, żeby na dłuższą metę to było zdrowe, lepsze będzie, kiedy on zostawi tą pracę, bo ta praca tam wśród tych dzieci jest tak wymagająca, że, że no dobrze będzie, jeżeli będzie taka możliwość, żeby go wesprzeć, żeby on tam mógł normalnie pracować. Więc to wszystko zależy właśnie od tej konkretnej sytuacji, konkretnej potrzeby. Paweł miał taką misję, taką potrzebę i, i potrzeba ewangelizacji była ogromna, a Bóg go tak wyposażył, tak go obdarował i teraz gdyby tylko pieniądze były przeszkodą w tym, żeby on mógł całymi dniami głosić Ewangelię, to byłaby to bieda, strata dla, dla, dla tych duszy, do których on mógł dotrzeć z tą Ewangelią. Więc tutaj znowu mówimy o konkretnym powołaniu, konkretnej potrzebie, a nie jakiejś sztywnej zasadzie, a Paweł też od nawet tej zasady, którą głosi, czasami celowo się wstrzymywał, tak jak w Koryncie powiedział, od was nie wziąłem żadnych pieniędzy i nie zamierzam ani grosza wziąć, żeby nikt nie pozbawił mnie tej chluby, że bez... za darmo głosiłem Ewangelię, żeby ktoś mnie nie posądził, że ja dla pieniędzy głoszę Ewangelię, bo to mogłoby takie wywołać reakcje. Więc to są właśnie te różne sytuacje, w których musimy się dobrze zastanowić. I ja osobiście mam takie zrozumienie, że w naszym kraju, gdzie jest tyle chciwości i pazerności w kościele rzymskim, każdy pastor, który jest na pensji, od razu jest podejrzany, no, że niestety tak jak ci księża sobie żyją jak pączki w maśle, Taki ci pastorzy, no, co on tam cały tydzień nic nie robi, tylko w niedzielę stanie i kazanie powie, nie? To co, on musi cały tydzień siedzieć w chałupie i się przygotowywać cały tydzień, on rzeczywiście siedzi nad tym kazaniem cały tydzień. No i rozumiecie, tego typu y, słowa. I jeśli faktycznie on nie ma nic innego do roboty, jak tylko powiedzieć kazanie w niedzielę, to ja myślę, że coś jest nie w porządku. Ale jeśli on jest zaangażowany, nie wiem, w jakieś różne służby pomocowe, takie, siakie, owakie, jeździ, tutaj pomaga biednym, nie wiem, robi to, tamto, no to jest inna sytuacja. Czy on faktycznie cały tydzień nic nie robi tylko w niedzielę kazania mówi, czy może prowadzi takie posługi, o których no, nie wiemy, czy, czy nie wiem, no zbór powinien wiedzieć, tak, i właśnie stosownie do tego, co zbór wie, stosownie powinien udzielać mu wsparcia, tak, według tego zrozumienia. Paweł, dzięki Bogu, że nie bierzesz jakby pieniędzy jak pastor od zboru, bo przynajmniej miałam takie zrozumienie, że raczej to z moich obserwacji no, jest tak, że to przynosi zły owoc, nie? że to, jest, to nie prowadzi do niczego dobrego. Chciałem też powiedzieć o tym właśnie, że bo padło słowo powołanie. Nie? Gdy Bóg powołuje do pewnej służby, czy w ogóle powołuje do czegoś, żeby coś człowiek zrobił, to również powołuje, jakby, jakby stwarza jakby środowisko wokół tego człowieka po to, żeby ten człowiek mógł to swoje powołanie wykonać. I to, to my musimy tak to rozumieć i tak w to wierzyć. I to, to Nie wyobrażam sobie inaczej, żeby teraz popadać w jakieś, wiecie, wyrzuty sumienia, że a tu ktoś Bóg się zatroszczy, a ja bym miał tylko, wiecie, serce wrażliwe, żeby Boży głos słyszeć i dać lub nie dać. To jest zupełnie inny temat. I chciałem o tym powiedzieć, to jest jeden z punktów. No drugi, jeżeli chodzi o, to, o te kazania, nie? że to, że on szył namioty, że ta jakość jego kazań mogła być niższa, no to powiem, że dla mnie to jest kontrowersyjny pogląd, bo głoszenie kazań i nauka Boża nie wypływa z intelektualnego przygotowania się do tego, co jest oczywiście też jednym z elementem, ale wypływa jednak z bliskości krzyża, o tym apostoł Paweł wyraźnie mówi na początku listu do Koryntian, tylko o krzyżu, jakby to krzyż ma moc przekonywania, to Duch Święty przekonuje, a nie mądry człowiek, który jest przygotowany. Trzeci taki punkt dzisiaj, tam czytaliśmy, że apostoł Paweł chciał się, na, że on się chciał uczyć tych wszystkich rzeczy. To ja myślę, że jedną, jeden z tych punktów, kiedy on się uczył, to właśnie kiedy te namioty szył. I dzięki Bogu on szył te namioty, bo no, mógł się uczyć przez to wierze i to tego, żeby być pokornym przed Bogiem, żeby rozumieć, że jest tylko człowiekiem. Zresztą nieraz to wyrażał w innych też, też miejscach. Nie? To jest... No to było dobre dla niego, tak, tak przynajmniej ja to widzę. I yy, jeszcze chciałem też słówko a propos tego, wiecie, dawania, nie? Czy właśnie tego, ale żeby ściągnąć to, co trochę tu Paweł chciał powiedzieć, z tego takiego ogólnej, ogólnej nauki o dawaniu do realiów zboru, nie? Czyli zboru lo, do lokalnej społeczności. No to to jest jedna z takich, tak jak ja rozumiem, nauk, no jedna z trudniejszych, bo... Yy, no bo tu jest dużo indywidualizmu w nas, w człowieku, nie? że wy wiecie, szczególnie jeżeli chodzi o kwestie finansowe, to a tutaj nie tykaj, to moje, tutaj mamy łatwo, możemy gdzieś granice stawiać w tych, w tych kwestiach, a tutaj no, też wierzę, że trzeba by się tego uczyć, jak, jak, no, jak, jak kruszyć te granice, jak, bo ja też się przyznam, że chciałbym też jakby lepiej rozumieć tą naukę Bożą. Może powiem też ze wstydem, że nie wiem, jak funkcjonuje na przykład finansowo zbór w Wejherowie do, do końca dzisiaj, mimo że tutaj no, ponad pół roku gdzieś y, funkcjonujemy ostatnio. Mam jakieś mgliste pojęcie, coś tam wiem, ale to nie jest tak, żebym teraz powiedział, że wiem, że to działa tak, tak i tak. To, to nie. I, y, y, I mówię raczej, raczej mówię to ze wstydem, nie? ale może... Może by trzeba się jakoś temu przyjrzeć, nie? czy tylko czekać, aż się zainteresuje, nie? czy jednak y, no, ruszyć ten temat inaczej. Nie? Ale to niekoniecznie teraz, no, bo dotykamy tematu pieniędzy, więc no, trochę namieszałem, bo wiele punktów naraz powiedziałem, ale trochę się odnoszę do tego, co, co mówiliście. Nie? Y, y, Apostoł Paweł też mówił o tych wdowach a propos, nie? I tam wynika, wyraźnie chodziło o to, żeby właśnie rozpoznać te potrzeby. No i to są takie dwa światy, bo jeden świat, a tu rozpoznać, żeby głupio nie dać, a drugi świat jest taki, że to serce człowieka, wiecie, mówi, a nie, ja nie dam, nie? No, bo to jednak moje... I to, to musi być gdzieś skruszone, nie? To, to, ale to tylko w mocy Ducha Bożego i w takiej szczerości jedni przed drugimi w Kościele, bo, bo jednak ten temat finansów, on też często jest zaczerpnięty gdzieś no, z tego, jak nas nauczyli. Wiecie, w różnych denominacjach, w Kościołach są jakieś systemy, właśnie dziesięcina, ślepo przyjmowana. No i, i wiecie, i to, to, to jest temat jak każdy inny, do rozgryzienia, dla zboru, żeby wiedzieć, jak my to rozumiemy, jak my chcemy w to wchodzić, no, żeby gdzieś tutaj, no, właśnie, być w tej Bożej woli cały czas, nie? I nie minąć się z Bożym powołaniem, na przykład. Ten temat... Y Bogactwa czy biedy jest bardzo powiedzmy, bardzo szeroki i można stanąć na takich skrajnych stanowiskach, jak Jezus mówił do bogatego młodzieńca, sprzedaj wszystko i rozdaj. Nie wydaje się, żeby to było wskazanie do wszystkich chrześcijan, tylko to było dla niego wskazanie, że on tak bardzo kocha swoje bogactwo, że nie jest stanie się go pozbyć. W innym miejscu, to już Paweł mówi, że kto nie pracuje, niech nie je więc pomagać tym, którzy są w potrzebie, z jednej strony trzeba, z drugiej strony mogą być ludzie, którzy będą wykorzystywać to pomaganie i po prostu będą chcieli sobie z tego jakoś żyć. Dalej idąc, człowiek może podążać za, za swoim bogactwem, poświęcać więcej czasu, więcej wysiłku, żeby mieć jeszcze więcej i jeszcze więcej. I jedni mają na to możliwość i nie, nie mają tej możliwości. I znowu, trzeba znaleźć to miejsce, w którym Bóg chce nas widzieć. No, no, każdy może powiedzieć sobie stop, ale może nie powinien właśnie, bo może dla któregoś Bóg przewidział, żeby zdobywał bogactwo po to, żeby się nim dzielić. Również po to. Więc jest bardzo wiele aspektów i, i są te skrajne przypadki, które nie powinny nam przysłonić całego środka. Tak jeszcze powiem, że znam jeden braci z innego zboru, gdzie oni na przykład tam między braćmi oni po prostu wiedzą, kto ile zarabia. Oni sobie, no mają taki sposób, ja nie mówię, że to jest jakaś, wiecie, nauka Boża teraz, ale oni podchodzą do tego poważnie i oni wiedzą, kto ile zarabia i się pobudzają do tego no, w miłości po prostu, żeby to, no bo to jest pokusa, no jak każda inna, wiecie, no to, to... i oni sobie tak to wymyślili, nie, ale to, to jakoś to przerobili, tak działają. I teraz właśnie nie można mówić, że to wypływa teraz ze słowa Bożego, ale z drugiej strony, taka otwartość, otwartość szczerość, wiecie, a czemu nie, no wszystko jakby. No, ale to wymaga pewnych no, tu relacji, zbliżeń, nie, pewnego takiego rozumienia, że razem idziemy w tej sprawie, że to nie jest indywidualna droga. Tak jak droga podążania za Chrystusem jest też indywidualną, ale też no tutaj, gdy się zgromadzamy razem, jako zbór, nie tylko gdy się zgromadzamy, na każdy dzień jesteśmy tutaj w ciele, nie? Więc tutaj z tą kwestią pieniędzy, no to tak samo, no to jest. Jest jeszcze taki aspekt tutaj w, no, w, w, w pismach, jak czytamy przykład akurat apostoła Pawła, że on pokazuje, jak te sprawy związane ze zbiórką są organizowane. Czyli mówi, transparentnie nawet wymienia nazwiska ludzi, którzy eskortują, ludzi, którzy wybierają się w podróż, żeby to dowieść, że tam nie ma żadnych machlojstw, nie? że to wszystko działa tak jak trzeba. I zastanawiam się, być może też jedną z takich bożych dróg jest to, że… No, no Bóg powoła albo powołuje w społeczności y, konkretnych ludzi, którzy będą zachętą dla innych, nie? bo to nie jest może tak, że teraz każdy z nas musi się zastanawiać, y, jakby musi być zostawiony sam, y, wiecie, ze sobą, czy ja dobrze podejmę decyzję, być może w zborze y, powinniśmy się, nie wiem, modlić i w pokorze też uznać, że bracia starsi przedstawią nam jakąś właśnie propozycję, na co moglibyśmy jako zbór hojnie i z, z radością się dołożyć. Ja na dzień dzisiejszy myślę, że dla mnie byłoby to takie pomocne, nie? bo tak to jakbym miał sam teraz wejść w internet i szukać fundacji czy szukać jakiejś organizacji charytatywnej albo... Bo jeszcze jedna rzecz, gdyby na przykład, nie wiem, ktoś, kogo znam, tak, ze zboru albo z zboru innego w Polsce zadzwonił i powiedział, Paweł, czy pomożesz? To jest inna sytuacja, nie? A inna sytuacja jest taka właśnie gdzieś anonimowo wysyłać pieniądze. No nie wiem, nie wiem, jakie Wy macie na, na ten temat myślenia, ale mi się wydaje, że, że dzisiaj Kościół jest trochę pogubiony w tych tematach, Kościół mówi ogólnie, że jest za dużo tych opcji, za dużo jakby takiej ogólności, a, a ja bym właśnie szukał tych takich dla nas dróg, nie? Kon konkretnej drogi dla zborów w Wejcherowie, gdzie moglibyśmy się też jakby w pokorze dołączyć do, do takiej drogi i, i wspólnie iść. Czas nam się kończy, więc dobrze byłoby, że jeśli ci, którzy jeszcze chcieliby coś dodać, żeby to dodali. Ja tylko króciutko powiem, że od lat tutaj jest kilka projektów, co do których żeśmy rozmawiali i zachęcaliśmy. Robimy to rzadko, nie robimy tego jakoś tutaj regularnie, nie czytamy listów, raportów z tych organizacji, żeby no jakby nie... nie zabierać za dużo czasu na to, chociaż może za mało na to się poświęca czasu, może, może warto o tym też porozmawiać. Natomiast swego czasu Andrzej z Asią przedstawili ten projekt tej służby w Afryce, tam pomocy tym dziewczynkom, które tam znajdują schronienie w tej norweskiej misji. Ja od czasu do czasu tutaj przekazuję informacje z tego sierocińca Winni, który wspieramy. I zaprosiliśmy tutaj też brata, który nam opowiadał o tej służbie w Mołdawii, który tutaj był i pokazywał to, to swoje działanie. Więc jakby to są takie trzy projekty, co do których raczej jesteśmy pozytywnie nastawieni i w jakiejś mierze je wspieramy. Niektórzy bardziej indywidualnie to robią. Robert jeszcze wiem, że wspiera taką fundację w Boguszowie-Gorcach wśród dzieci, tam jest taka działalność pomocy takim dzieciom z bardzo ubogich rodzin, patologicznych rodzin i taka misja ewangelizacji wśród dzieci. I też na ile się przyjrzeliśmy tej organizacji, zaczerpnęliśmy tam języka od lokalnych braci, których znamy. Oni potwierdzają, że są to boży ludzie, te pieniądze są dobrze wydatkowane, więc wiem, że Robert akurat nie tam wspiera tamtą misję. Więc I też niektórzy z nas gdzieś tam samodzielnie mamy jakieś miejsca, mamy jakieś osoby i tutaj się z tego radujemy, nie oczekujemy, że teraz wszystko będzie się działo przez zbór, że to musi być przez zbór, nie, jeżeli mamy na sercu jakieś tam pragnienie, wiemy o jakichś osobach, no to wspierajmy je, czujmy się w tym wolni. Natomiast jako zbór, mówię, z tego, co nam zbywa, ponad to, co wiadomo, musimy tutaj zapłacić za wynajem i jakieś tam bieżące wydatki, no to z tego też wspieramy właśnie cały czas, regularnie wysyłamy na tą misję w Indiach, tam ich regularnie wspieramy. Jeśli mamy więcej tych pieniędzy, przesyłamy więcej, dajemy im jakieś tam dodatkowe jeszcze wsparcie, Oczywiście to wszystko jest w porozumieniu z osobami, które też prowadzą tą misję i nadzorują przepływ tych pieniędzy, tak, że wtedy jeśli ja wysyłam jakąś większą kwotę, no to informuję tego brata i pytam go, jak to zrobić, czy to w ratach rozłożyć, czy jak tam, więc to są takie rzeczy, które gdzieś tam... Nie, nie, nie, nie przedstawiając najmniejszych szczegółowych informacji zborowi, chociaż żeśmy zrobili to rak temu, żeśmy zrobili taki raport finansowy i, i chcemy to robić, żeby jednak regularnie zbór wiedział, jaki jest stan kasy, na co pieniądze poszły i na co ewentualnie chcemy dalej robić. Jestem teraz wiadomo, jest ta Ukraina, tak, jest wojna na Ukrainie, więc też przekazywaliśmy jakieś zaufanym osobom, które wiemy, że kupują środki, zawożą tam środki, no to też przekazaliśmy jakąś tam kwotę pieniędzy ze zborowych na, na apel o, o, o wsparcie konkretnych tam zborów. Nie to, że tam gdzieś idą, wiecie, pieniądze do jakiegoś, nie wiadomo jakiej kasy, nie wiadomo do kogo trafiają, tylko konkretny brat, którego znamy w Polsce, jedzie do konkretnych tam braci na Ukrainie i to są bracia, którzy gospodarują tymi środkami wśród braci, sióstr, ewentualnie potrzebujących osób tam na miejscu. Więc no, to są tego typu inicjatywy, do których przykładamy się w tej mierze skromnej, w jakiej mamy tutaj możliwości ku temu. I to jest dla każdego dostępne, kto tylko chce wiedzieć o tym, to, to tutaj niczego nie ukrywamy, to wszystko jest transparentne. Tam tylko dodać, że czasami po prostu nawet wystarczy taka zwykła rozmowa z kimś, ty, pomoc emocjonalna, nawet nie finansowa, a może dużo więcej załat, niż byśmy myśleli. Cieszę się, że to ta siostra, że siostra właśnie to powiedziała, bo Oprócz potrzeb finansowych, myślę, że dużą potrzebą wielu ludzi w dzisiejszym XXI wieku jest właśnie potrzeba wsparcia w tym, po prostu jak żyć, jak sobie radzić z ciemnością świata, ze zniechęceniami, z tym wszystkim, z czym po prostu każdy z nas się zmaga. A niektórzy z nas zmagają się z czymś dużo trudniejszym niż przeciętnie, nas sprawy dotykają. Czyli naprawdę są tragedie życiowe i są takie niemoce do tego, żeby sobie poradzić, zahaczające nawet o depresję, o jakieś tego typu rzeczy. I wydaje mi się, że ten wyraz pieniężny w Biblii jest tylko takim jakimś, jakąś częścią, jakimś ułamkiem tego, do czego Biblia wzywa, mówiąc o ofiarnej miłości, o tym, żeby swoje życie dać właśnie dla braci, na pożytek braci, sióstr, nie? I ta rozmowa, to wsparcie, poświęcenie czasu dzisiaj jest, słuchajcie, czasami cenniejsze dla wielu niż pieniądze, bo czas jest kosztowny. Wsparcie właśnie życzliwością, zainteresowaniem, regularnym kontaktem z drugim człowiekiem. Modli no już o modlitwie to chyba już, no to, no ale powiem, no to już nie powinniśmy nawet dodawać, że że się modl, żeby się modlić. Znowu chciałbym, Paweł, masz we mnie trochę taki cierń dzisiaj i tu chcę Cię przeprosić, ale wiem, że Ty to w ogóle niesiesz super, <śmiech> nie masz żadnych pretensji, dlatego sobie pozwalam. Wspomniałeś na kazaniu o ludziach, którzy kończą na wzruszeniu się, czytając lub słysząc o wieściach, no, które wzruszają nas po prostu. Chciałbym jakby dodać do tego, co powiedziałeś, żeby nikt z nas nie, nie, nie pomyślał, że to jakby tylko na tym się kończy, ten przekaz. Mam nadzieję, że to o to Tobie też chodziło, że naprawdę to, że czasami się wzruszymy i za tym nie pójdzie przelew pieniężny, niekoniecznie musi być złe albo niekoniecznie musi świadczyć o pewnym niedokończeniu dzieła wzruszenia bo to dzieło wzruszenia w sercu, jeżeli popłynie pod Boży tron, czasem tak jest, to może więcej niż przelew pół miliona dolców, który inny może przelać, nie? I chcę jakby powiedzieć o tym dlatego, że to wzruszające się na krzywdę ludzką serce, gdy są pieniądze, czasami za tym pójdą pieniądze, a czasami nie ma pieniędzy, ale jest to wzruszenie, Bóg to widzi a czasem może się odwrócić sytuacja. Ten, kto dzisiaj ma pieniądze i łoży, ale nie ma wzruszającego się serca, za jakiś czas może tych pieniędzy nie mieć, a wzruszającego się serca też nie będzie miał i wtedy nic nie będzie. Nie, Z tego jakby... nie wiem, czy wiecie, co chcę powiedzieć. To jest bardzo ważne, żeby nasze serca były miękkie i się wzruszały. I myślę, że Paweł, też w pewnym sensie chciałeś tylko pokazać taki wycinek ludzi, którzy wzruszą się, żeby za, y, swoje sumienie trochę, y, bo takim wzruszeniem też można sumienie połechtać i, i, i powiedzieć, że no ja się wzruszyłem i nic dalej nie zrobię, chociaż mogę. To jest złe, jak ktoś może, a za wzruszeniem nie idzie nic, ale to nie zaprzecza temu, że my nie, nie gardzimy wzruszającym się sercem. Jako, jako Kościół bardzo to doceniamy. Tak, to jest... Yy... Dobre tutaj uzupełnienie tego, co, co mówiłem i wyjaśnienie. Przez to, że mamy dzisiaj taki zalew informacji, wobec których jesteśmy totalnie bezradni, masa rzeczy, których, których, o których wiemy, przerasta nasze jakiekolwiek możliwości reagowania. I niebezpieczeństwo jest takie, że możemy się znieczulić do tego stopnia, że właśnie w sytuacji, kiedy moglibyśmy coś więcej zrobić, a zawsze możemy przynajmniej się pomodlić, przynajmniej. Od tego winniśmy zacząć w każdej sytuacji, kiedy słyszymy o jakiejś tragedii, słyszymy o jakimś cierpieniu, słyszymy o jakichś problemach, zmaganiach. Pierwszą naszą rzeczą powinna być modlitwa. I jeśli jest tylko wzruszenie, a nie ma nawet modlitwy, to ja o tym mówiłem, to to jest dla mnie jakiś dramat, jakieś zatwardzenie serca. Wręcz to wzruszenie nie, nie jest dla mnie wyrazem tego mięsistego serca, ale jest wyrazem ludzkiego sentymentu, który w świecie jest powszechny. Więc o tym y, mówiłem, że nie możemy sobie pozwolić, żeby się zadowolić y, wzruszeniem, kiedy możemy coś więcej, przynajmniej pomodlić się, a czasami pójść dalej zadzwonić, porozmawiać, spotkać się, jeśli to jest osoba z naszego otoczenia, lub też wesprzeć w inny sposób, jeśli to jest gdzieś daleko i mamy możliwość i mamy możliwość przez zaufanych jakiś ludzi, którym ufamy. Ja nie mówię, żeby teraz słać pieniądze gdzieś tam na różne organizacje, które 10% może z tego co zbierają przekazują potrzebujący, więc nie mówię o czymś takim, żeby teraz wszędzie, gdzie nas wzruszy serce, to żeby zaraz coś słać. Nie, oczywiście, to to, to, to jest właśnie ta głupota takiego, y, która często wynika z manipulacji też przez tych ludzi, którzy potrafią nas wzruszać, ale tylko po to, żeby od nas coś wyciągnąć, więc z tego się musimy wystrzegać, żeby się nie poddawać takiej manipulacji, a z drugiej strony, żeby nie dojść do takiego miejsca, w którym uważamy, że jak się wzruszyliśmy, to już coś wielkiego zrobiliśmy. No nie, to, to często jest właśnie czymś takim, jak Jan mówi, czy Jakub mówi, tak? Mówi, idź bracie, idź w pokoju, ogrzej się i nic mu nie, nie damy, nie pomożemy mu. No, co nasze dobre życzenia w tym momencie znaczą? Ktoś powie, no lepsze dobre życzenia niż złe życzenia, tak? niż jakieś tam przekleństwo. No pewnie, że tak, ale, ale to za mało. To nie jest chrześcijańska miłość. Jeśli masz możliwość wesprzeć, to nie mów idź i się ogrzej, tylko daj mu coś, żeby się mógł ogrzać. No to jest, to jest dopiero miłość, więc do tego się wzywamy, do tego się zachęcamy. W całym tym temacie myślę, że są pewne fundamenty biblijne, fundamenty, które mówią że jest miłość do Boga i do bliźniego, która jest, jest fundamentalną zasadą, na której opiera się wszystko, jeśli chodzi o Boże Prawo i proroków i też spuściznę tego objawienia sprawiedliwości Bożej. I to nas musi przejmować. Miłość Boga i praktyczna miłość bliźniego. Bez tego... No, jesteśmy jakimiś religijnymi oszustami, jeśli tego nie mamy, jeśli nie kochamy Boga i nie kochamy bliźniego, to nie znamy Boga. Po prostu, Jan mówi, kto nie miłuje, nie zna Boga. Z drugiej strony jest to zagrożenie chciwości, pazerności, zagrożenie no, czegoś, co obserwujemy w tym świecie, miłości pieniądza, który jest korzeniem wszelkiego zła. Mamony. Jezus mówi, nie możesz służyć Bogu i mamonie, więc to są dla mnie te fundamentalne rzeczy, od których wychodzimy. Wychodzimy od tego, że musimy być wolni od miłości pieniędzy. Jeśli mamy tę miłość, musimy z tego pokutować. Musimy szukać ratunku dla naszego serca, żeby nie być ludźmi, którzy kochają pieniądze, którzy kochają mamonę. Nie możemy służyć mamonie, bo jeśli to robimy, nie służymy Bogu. Więc to jest dla mnie fundamentalna zasada, że moje życie jest w rękach Boga, moje pieniądze są w rękach Boga. Wszystko, co mam należy do Niego i On, jeśli mi w jakikolwiek sposób wskaże, że mam to czy tamto przekazać, zainwestować, to ja chcę być w miejscu, w którym będę w stanie to zrobić, a nie będę trzymał się kurczowo tego, co Bóg mi dał w swojej łasce i będę polegał na tym, co mam, na, na rzeczach materialnych. Więc uważam, że to są wyraźne w Nowym Testamencie powtarzające się wręcz prawdy, zagrożenia. I, I o tym musimy mówić. Natomiast właśnie teraz jak praktycznie to funkcjonuje, to funkcjonuje bardzo różnie, bo jesteśmy w różnych miejscach. Mamy różne możliwości, potrzeby, zależności i, i tutaj każdy z nas musi się odnaleźć. Jeżeli mamy rodzinę, w której brat jest wierzący, a żona jest świadku i miachowy, to ich finansowa sytuacja też będzie inna, tak? ich sposób funkcjonowania finansowy w Kościele będzie inny. Kiedy masz małżonków, oboje są wierzący, oni inaczej, zgodnie mogą jakoś te rzeczy rozwiązywać. Jeżeli osoba jest, która ledwo wiąże koniec z końcem, no to inaczej będzie funkcjonować. Więc tutaj cały czas mamy te właśnie różnorakie sytuacje, różnorakie możliwości i różnorakie potrzeby, ale zasady, te, te fundamentalne zasady pozostają te same. Możesz być w biedzie i możesz być w niewoli miłości pieniądza i możesz być bogatym i być w tej samej niewoli i odwrotnie. I jeszcze jeden aspekt, właśnie, fundamentalne zasady Słowa Bożego i to jest super, to musimy zawsze mieć w głowie, i apostoł Paweł jeszcze jeden, jedną rzecz nam podpowiada i to jest coś, co znając już intelektualnie fundamenty, teraz chcę, żeby serce za tym poszło, to on mówi o tym, że ze względu na to, że Chrystus stał się ubogim ze względu na was, czyli jakby odwołuje się do, do tego, czy my, do, do naszego poczucia też wdzięczności, jeżeli on się stał ubogi ze względu na nas, to czy my nie powinniśmy również w pewnym sensie zgodzić się na to, żeby siebie zubożyć ze względu na tego drugiego. I ta zasada może mieć funkcjonowanie w naszym życiu niezależnie od stanu posiadania, bo ona, jak będziemy mieli więcej, to też ona zadziała. Jak będziemy mieli mało i nawet wiązali ledwo koniec końca, to też to zadziała. I na przykład apostoł Paweł mówi o ludziach, którzy ze swojego niedostatku jak najbardziej przekazywali i zabiegali, gorąco, no macedończycy na przykład gorąco zabiegali o to, żeby, mimo że sami mieli mało, żeby mieć udział w dawaniu. I mi na przykład tego bardzo, znaczy bardzo chciałbym mieć tego więcej i w ogóle generalnie dojść do takiego, wiecie, do takiej wdzięczności Bogu, żeby rozumieć, że jeżeli On tyle poświęcił, dlaczego ja mam teraz być inny, nie, naśladować Go w tym, no tutaj to tak tak zachęcał, żeby o tym pomyśleć. Że warto sobie zastanowić, czy na przykład, czy byłabym gotowa porzucić rzeczy materialne, jeżeli na przykład Pan Jezus miał jakieś wezwanie, jakąś rzecz do zrobienia. I teraz, tak jak Pan Jezus, który porzucił praktycznie wszystko, czy bylibyśmy w stanie po prostu porzucić dla niego wszelkie materialne rzeczy i pójść tam, gdy nas powoła? I oczywiście nie mówimy tutaj o tym, że jakiś człowiek inny chce mnie w jakieś buty ubrać, nie? Ja nie mogłem wyjść już za Chrystusem, jeżeli przyjdzie doświadczenie takie, że trzeba wszystko porzucić. Tak. Na tej drodze nie jesteśmy, w ogóle nie, jakby się zdecydowaliśmy właśnie iść tą drogą, wtedy na nią wchodzić. I ufamy, że przyjdzie doświadczenie, gdy przyjdzie taki moment, to Bóg nas wesprze w tym, żeby faktycznie wszystko zostało Ci pójść za Nim jeszcze wreszcie. W definicji... W definicji chrześcijaństwa, którą rozumiemy z Biblii jest to, że my nawracając się do Boga już wszystko zostawiliśmy. Myśmy już to zrobili, tylko teraz kwestia jest taka, że oczywiście Bóg nie od każdego z nas i nie zawsze oczekuje, żebyśmy teraz, wiecie, klucz od drzwi pod kamień i w pole, ale gdyby tak było, to, to już nie możemy powiedzieć, panie, a może ja jednak tego nie zostawię, bo Pan Ci powie, Ty już to zostawiłaś. Znaczy, deklarując się iść zanim zadeklarowałaś, że jeżeli On wezwie Cię, albo mnie, albo kogokolwiek z Was, no my już to zostawimy, nie? No i oby tak było, i tylko taką, taką nadzieję miejmy, nie? No, tak, tak, nie wiemy, dokładnie. Ja już jest takie świadectwo tego George'a Millera. To był taki brat, który prowadził te sierocińce w Anglii. On, taka książeczka tam jedna taka historia prosta. To było bardzo, bardzo, ciekawe i bardzo budujące, że on nigdy, jakby wiecie, nie, nie prosił nikogo o choćby złamanego tam pensa. Nigdy nie pojechał do żadnego zboru, nigdy nie zwrócił się z jakąkolwiek prośbą, a Bóg mu bardzo pobłogosławił i można to przeczytać, te sierocińce są do dzisiaj. Tam niczego im nie brakowało, dlatego właśnie, że Bóg go do tego powołał. I my, jakby, no mnie to bardzo buduje, ja chcę tylko tak o tych sprawach myśleć. I w powołaniu do życia świętego, i w powołaniu, wiecie, kościoła, do no wszystkiego jakby, że Bóg się o wszystko zatroszczy. I nie chcę mówić, że jak ktoś przyjeżdża tylko i prosi o pieniądze z jakiejś organizacji, to to na pewno jest złe i tak dalej. Też nie chcę tak powiedzieć, żeby być szczerym, nie? Ale, yy, no ale trzeba badać serce i tych słuchających, tych, którzy przyjeżdżają tylko w sumie w jednym celu i ci, którzy jeżdżą, oni też yy, no mają swojego Boga i oni też będą, wiecie, sprawę zdawać, nie? Bo to, to są takie właśnie kwestie miękkie i to trzeba, no musimy badać serca nasze yy, no, i szukać Boga. Także ten George Miller to polecam, to... Bardzo takie mocne świadectwo. I to znowu jest kolejna historia, która pokazuje na jeden ze sposobów Bożego działania i funkcjonowania, natomiast przełożenie jej na wszystkie inne sytuacje byłoby krzywdzące dla tych innych sytuacji, chociaż jest to dla mnie też jeden z takich dobrych wzorców do naśladowania i przykładów właśnie zaufania Bogu, ponadto służba Pana Jezusa. Pan Jezus nigdzie nie widzimy, żeby kogokolwiek prosił o jakieś wsparcie finansowe, a chodził, służył i nie pracował w tym czasie, tych trzech, trzech i pół roku, kiedy, kiedy prowadził tę służbę, miał wokół siebie dwunastu głodnych chłopów, i jeszcze tam grono sióstr, braci, którzy też tam towarzyszyli czasami, były to grupy 70 osób, ktoś to towarzystwo musiał nakarmić. Często spali na zewnątrz, ale jeść potrzebowali codziennie, tak? I tam w tej sakiewce coś tam Judasz nosił, jakieś skądś te pieniądze się pojawiały, ale nigdzie Pan Jezus nikogo nie prosił, żeby mu dał. Więc to też jest dla mnie wzorzec. Że on wiedział, że ojciec się troszczy i ludzie sami wspierali. Zresztą w mentalności żydowskiej to było oczywiste, że takich ludzi się wspierało, którzy byli Bożymi ludźmi i służyli. I tu jest myślę sekret. Jeśli jesteśmy Bożym Kościołem, jeśli nasza misja jest Bożą misją, to będzie jej towarzyszyło Boże zaopatrzenie. Jeśli zabraknie tego zaopatrzenia, to trzeba po prostu zamykać drzwi i zakończyć naszą działalność bo najwyraźniej Pan Bóg skończył dla nas miejsce, albo modlić się i pytać Panie, jak mamy funkcjonować bez tych środków, tak? ale wydaje mi się, że właśnie kiedy jest Boże, Boże dzieło, to Jemu nie brakuje Bożego zaopatrzenia i jeśli to zaopatrzenie się kończy, to może być sygnał, że to dzieło się skończyło i nie ma co go ciągnąć na siłę, kiedy Bóg już tego nie błogosławi i dalej nie udziela swojego to zaopatrzenia. No, może go. <głos》> Dokładnie, więc w wielu sprawach po prostu musimy z... rozpatrywać to w kategoriach Panie, czy to rzeczywiście jest Twoją wolą, czy rzeczywiście tego chcesz. Jeśli tak, to zaufamy Ci, że ty, ty, ty zaopatrzysz, a jeśli nie ma tego zaopatrzenia, to może my coś chcemy, czego Bóg wcale nie chce i wtedy musimy się zatrzymać, musimy się przeorganizować, musimy zacząć inaczej funkcjonować. Ostatnio słuchałem świadectwa takiego pastora, który był pastorem w Stanach Zjednoczonych, zaczął, wyszedł ze zboru, w którym źle się działo chciał takiego, wiecie, żywego, zdrowego kościoła, w którym po prostu wszystko będzie tak jak w Słowie Bożym, taką miał wizję, takie wyobrażenie. I ten jego zbór, ta jego społeczność właściwie domowa, od, zaczęło się od kilku osób, urosła do kilkunastu tysięcy osób, taka społeczność. I on, on w końcu mówi, że już to przerosło go i przerosło jego wyobrażenia, jego sposób działania. On nie twierdzi, że to było złe, ale to nie było już takie, jakie on widział, że jest w Nowym Testamencie i zostawił to wszystko. Pojechał do ubogich krajów, tam się uczyć Chrystusa. I po, po podróżach po tych różnych, po Indiach, po Chinach, po tych takich ubogich krajach wrócił teraz do Stanów i funkcjonuje w takim kościele złożonym, który tylko w domach funkcjonuje który funkcjonuje tylko w grupach domowych. Znowu to nie jest recepta na cały kościół, ale jakby tutaj pokazało mi to człowieka, który był w zborze kilkunastotysięcznym i mówi, przez ich ręce przelewały się ogromne pieniądze, z czego mówi 70% było niestety na potrzeby tego zboru kilkunastotysięcznego ciągłych nowych projektów budowlanych, ciągle trzeba było kupować nowy obiekt, więc to wiadomo, miliony szły na te nowe obiekty, a dzisiaj mówi, funkcjonują w zborach domowych, nie mają żadnych kosztów funkcjonowania, całe pieniądze, które zbierają, inwestują w misje, które, które gdzieś tam wiedzą, że są bożymi misjami. Więc można na różne sposoby funkcjonować i teraz nie można powiedzieć, że ten wzór czy tamten wzór jest jedynym słusznym wzorem, ale lekcja życia tego człowieka jest dla mnie kolejnym wyzwaniem właśnie uczenia się zaufania Bogu i, i nietrzymania się jakichś sztywnych, utartych, kościelnych wzorców, które niestety czasami prowadzą do dramatów. Kiedy ludzie wierzą, że tylko ten wzór, tylko ten wzorzec, i cisną tych wszystkich braci i siostry, żeby ten wzorzec realizowali. Nie? Więc tego nie chcemy i o tym chcemy też tutaj otwarcie mówić, ale to już nie dzisiaj, bo czas dalej iść. Agnieszka dziś jest. Może powstańmy zaśpiewajmy jedną pieśń. Co niedziela chcemy poświęcić chwilę, by dziękować naszemu Panu za to, co dla nas uczynił, idąc na krzyż Golgoty, cierpiąc, oddając swe życie za nas. Chcemy modlić się, uwielbiać Go i zwiastować Jego śmierć, jedząc tego chleba, pijąc tego kielicha i pochylmy jeszcze nasze głowy, módlmy się. Niechaj Duch Święty dopomoże nam przygotować nasze serca i godnie brać udział w tej pamiące tego, co Jezus dla nas uczynił. Drogi nasz Panie, przychodzimy do Ciebie z wdzięcznością, z uwielbieniem, tak jak zaczęliśmy dzisiaj to nasze zgromadzenie, uwielbiając Ciebie za wyrwanie nas z ciemności, i przeniesienie do Twojego Królestwa Światłości za przebaczenie naszych grzechów i przeodzianie nas w szatę Twojej sprawiedliwości. I teraz chcemy jeszcze poświęcić tę chwilę, aby wyrazić nasze dziękczynienie, nasze uwielbienie, nasze też ciągłe wyznanie potrzeby Twego krzyża. Chybiamy celu, potykamy się, brudzimy nasze stopy, żyjąc w tym świecie, żyjąc w tym ciele. Wciąż jesteśmy w potrzebie oczyszczenia, przebaczenia, usprawiedliwienia. I tak jak zaczęliśmy naszą drogę za Tobą, przychodząc w wielkiej potrzebie, wyrwania nas z ciemności i przeniesienia do Twojego Królestwa Światłości. Tak i dzisiaj jesteśmy w wielkiej potrzebie Twojego ciągłego uświęcania nas, Twojego ciągłego przebaczania nam tych wszystkich uchybień, których się dopuszczamy, tych wszystkich grzechów, którymi się plamimy. Szczerze, Panie, chcemy z serca przepraszać Ciebie i porzucać wszelką nieprawość w naszym życiu, wszelkie złe myśli, wszelkie złe pragnienia, jakąkolwiek miłość do tego świata, do mamony, do siebie samych nawet w tej mierze, w której to przesłania miłość do ciebie i do miłość do bliźniego. Panie, prosimy, wybacz nam. Wybacz nam wszelkie nasze uchybienia w mowie, w, nie, w jakimś niespełnieniu naszej powinności, w naszym nieusłuchaniu Ciebie, w jakiejkolwiek sferze naszego życia. Wybacz nam, oczyś nas i przemieniej nas, prosimy. Prowadź nas dalej za Tobą, abyśmy byli coraz bardziej do Ciebie podobni, aby coraz więcej w nas było tego nowego, duchowego życia, tej miłości, która jest doskonała, która jest spójnią doskonałości. Tej miłości, która odzwierciedla najlepiej Twój charakter. Prosimy, dajby nasze uczestnictwo w tym chlebie i w tym kielichu wspominaniu Twojej miłości, Twojego oddania się za nas, Twojego uniżenia się dla nas, Twojego wyrzeczenia się wszystkiego, aby dać nam wszystko, aby nas ubłogosławić wszelkim błogosławieństwem niebios. Daj, Panie, by nasze uczestnictwo w tym stole nie było pustym rytuałem, ale za każdym razem było głębokim doświadczeniem przemieniającej mocy Twojego krzyża naszego umierania z Tobą dla naszego ja, dla naszego grzesznego upadłego sposobu myślenia i postępowania Panie, pragniemy naszej śmierci w Tobie całkowicie doświadczenia mocy krzyża w większej i większej mierze Manifestacji Twojego zmartwychwstałego życia, mocy Twojego świętego ducha. Pobłogosław, prosimy ten chleb, który łamiemy i będziemy spożywać według Twojego ustanowienia, Twojego nauczania. Tego, co uczyniłeś Ty sam, Panie, w Wieczerniku, przed Twoją męką. Amen. Tak, Boże, stajemy przed Tobą i dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś Bogiem praktycznym, Boże. Za to, że nie tylko powiedziałeś, że kochasz swoje stworzenie, kochasz nas, ale uczyniłeś coś więcej, dałeś swojego Syna jedynego na śmierć, abyśmy my mogli żyć, Boże. Dziękuję Ci też, Panie Jezu, który też objawiłeś, okazałeś swoją miłość przez postanowienie, że poszedłeś na Golgotę, na krzyż, aby dać zwycięstwo nam, Panie Dlatego też proszę Cię za nami, abyśmy my również byli praktyczni, Boże. Abyśmy przychodzili, kiedy przychodzimy do Ciebie, Boże, nie tylko wyznawali swoje grzechy, ale też odstępowali od nich, Boże. Potrzebujemy tego, Panie Jezu, aby nasza miłość objawiała się w tym, co Ty czyniłeś, Boże, i nadal czynisz, Boże. Dziękuję Ci dlatego za krzyż, za Golgotę, Dziękuję Ci za to, że uczyniłeś nas zdolnymi, abyśmy teraz wspólnie mogli wspominać Twoją śmierć i spożywać z chleba i pić z tego kielicha, Boże. Chwała Ci za to, Boże. Godzien jesteś czci i chwały. Godzien jesteś dziękczynienia. Amen. Zapraszamy bracia i siostry do tego stołu. Jedzmy z tego chleba, pijmy z tego kielicha, zwiastując w ten sposób śmierć Pańską. Zachęcam też do modlitwy, jak zawsze, abyśmy w sercach i na głos wznosili dziękczynienie. Jeśli chcemy przeczytać jakiś fragment ze Słowa, który uwielbi naszego Pana, pokrzepi nasze serca, też bądźmy wolni i, i cały czas trwajmy w tym uwielbieniu naszego Zbawiciela. Zapraszamy. Do modlitwy, jeśli ktoś chciałby z Was jeszcze, bracia, siostry, na koniec się pomodlić, bardzo proszę. Dziękuję Ci, Boże, za Twoją obecność. Na to, że z łaski swojej Boże, bo Józef Korfela, bo łaska. Ty, których dałeś w życie, sprawił, że byłeś obecny. By jesteś nadal obecny i dzisiaj, <kluzuj> Panie Słowen, będziesz obecny. Aż do czasu spotkania z Tobą, Boże. To jest to dzieło Tobie, odbawiamy część i chwałą. Tobie składam dziękowanie, dziękowaniu Ojcze. Podziękowanie w imieniu Bóg dla wszystkich. Dziękuję Ci jeszcze za ducha świętego, za ducha łaski, którego udzielasz bez zmiany. Dzięki Ci za to również. Amen. Za tydzień y, dla tych, którzy się wybierają, jest y, konferencja uczeń Jezusa w, Skierniewica, w Skierniewicach w sobotę. Za dwa tygodnie w Toruniu y, konferencja Zdrowy Kościół i jednocześnie równolegle y, bracia spotykają się w Hajnówce na to braterskie spotkanie. I... Y, w czerwcu jest, a jeszcze pod koniec maja, tak mówiłem, od 21 do 27 maja będą u nas ci goście z Indii i nadal są jeszcze możliwości zaproszenia ich do siebie, więc gdyby ktoś z was chciał ich zaprosić czy na obiad, czy na kolację... Któregoś dnia od 21 do 26 właściwie, bo 27 oni będą już wyjeżdżać rano, więc w tych dniach, gdyby ktoś z was chciał ich zaprosić do siebie, to jest taka możliwość. I jest propozycja od tego brata, niektórzy z was go pamiętają, Jan Bielecki, tutaj był u nas swego czasu w zborze, w niedzielę na nabożeństwie, grał takie hebrajskie pieśni, na gitarze śpiewał i on proponował, że mógłby przyjechać 21 czerwca, to jest piątek, i gdzieś na rynku zaśpiewać parę pieśni i byłaby możliwość tam rozdania traktatów, porozmawiania z ludźmi. Bracia baptyści już wyrazili zgodę i tutaj jest pytanie do nas, czy... Chcielibyśmy się do tego przyłączyć i po prostu chodziłoby tylko o to, żeby tam się pojawić. Nie musimy tutaj wiele nic organizować. Jarek od baptystów się tam zobligował, że załatwi pozwolenie tam od straży miejskiej i prąd, jeśli będzie potrzebny, żeby on tam mógł się podłączyć z jakimś swoim sprzętem i tylko kwestia do nas jest, czy byśmy chcieli się przyłączyć w modlitwie do tego projektu i być tam tego 21 maja, jeśli oczywiście czerwca, 21 czerwca, jeśli oczywiście pogoda dopisze, bo to tylko zadziała w przypadku takiej pogody jak dzisiaj, czy jak nie będzie padać po prostu. Więc wtedy tam gdzieś koło 17, żeby tam być, będą traktaty, żeby być dostępny, jakby ktoś chciał podejść, porozmawiać, żeby dać traktat, powiedzieć parę słów o, o, o Panu Jezusie. Także poddaję to pod rozwagę i, i jeszcze będziemy pewnie o tym rozmawiali, w naszym uczestnictwie w tym wydarzeniu. I mieliśmy też zastanowić się nad tymi agapami, czy, ten, czy te dwie agapy pod rząd wchodzą w rachugę, czy raczej nie. Czyli propozycja była 19 i 26. 26 na... Dobrze by było, żebyśmy zrobili, kiedy będą ci goście z Indii, pytanie, czy tego 19 też byśmy zrobili. Dwie podrząd w maju. Czy, czy to wchodzi w rachubę? Powiedzcie, bracia, siostry, te dwie agapy, czy tak, czy lepiej jedną? Jedną? Kto jest za jedną? Dajcie znać, żebyśmy wiedzieli mniej więcej. Kto jest za jedną, kto będzie za dwoma? Za jedną? Ja za jedną na razie. Za jedną agapą w maju, 26. Nie, no spoko. Kto jest za dwoma? Jedna agapa, dobra. Czyli 26 robimy Agapę. 26 maja. 19 najwyżej pójdziemy z gośćmi coś zjeść na mieście. I już, nie ma problemu żadnego. Okej. Okay. Jakieś jeszcze ogłoszenia, informacje bracia, siostry? Od maciejewskich pozdrowienia. Dziękujemy bardzo tak, są na południu Polski w sanatorium a jadą dopiero, ok coś jeszcze, jakieś ogłoszenia, informacje jeśli nie to zapraszam w środę na osiemnastą na modlitwę, rozważanie słowa tych, których nie mogą być można się posłuchać transmisji, a teraz zapraszam na herbatkę, kawkę ciasteczko, jeśli jest kontynuujmy naszą społeczność przywitajmy gości jeszcze Kasia momencik jeszcze momencik jeszcze jedno ogłoszenie bo Kasia u Kasi mają od najbliższego piątku tak o 18:00 rozpocząć się spotkania grupy domowej więc ci z was którzy chcieliby się przyłączyć zaprasza Kasia do siebie bolszewo jak ktoś będzie chciał wiedzieć więcej to pytajcie Kasi poda adres w piątek o 18.00 pierwsze spotkanie. Zapraszam na herbatkę, kawkę i dalszą społeczność.